Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 332, ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, AK. Kuldan, witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór wszystkim i Tobie również Damianie. Jesteśmy po, po, po paru premierach, czekamy na dużą premierę filmową gwiezdną Wojenną, Największą, ale wyłączną, zanim prawda. będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach, to ja Cię zapytam, czy, czy słyszałeś najnowszy news, że, że PlayStation, tak z grubej rury od razu, bo to mi się rzuciło przed sekundą w oczy, tak po prostu, siódmy rdzeń PlayStation 4 będzie uwolniony. Tak, wczoraj o tym słyszałem. No, nie wiem, co to ma zmienić, bo tak naprawdę z punktu widzenia konsumenta to może tam 40 rdzeni uwalniać, czyli tak kwestia tego, że gry będą działały w 900p. No ale właśnie to jest ciekawe, no bo yy, ja rozumiem, że Microsoft miał tą taką ukrytą moc, którą zarezerwował dla Kinecta i jak wyrzucił Kinecta yy, z, z Xboxa One, no to ta moc się dodatkowo znalazła i na przykład twórcy tacy jak Rockstar czy na przykład Bungie, oni potrafili wykorzystać tą ekstra moc i na przykład yy, gry graficznie yy, w ogóle się nie różnią na przykład, między, na przykład Destiny w wersji na PlayStation 4. A wersji na przykład na Xbox One i teraz w dobie tych fantastycznych informacji, że PlayStation 4 będzie miał emulację wsteczną aż dwie generacje do tyłu no, no, no, na PlayStation no, no, no, no, no, no, no, 2 to, właśnie, to jest... ten eksterdzen się przyda, nie? Ale myślę, że on będzie specjalnie wykorzystywany do emulacji tej wstecznej. To na jest przykład jakiś będzie kolce. dodatkowy efekt flar, jakichś błysków, jakiś jakich rozmyć, jakichś efektów cząsteczkowych. Na przykład yy, będziesz grał w jakąś platformówkę, która wcześniej wydawała się płaska i nagle ten siódmy rdzeń. Wiesz, ja to, dzisiaj to, widziałem, czy element. wczoraj y, lista trofeów to Final Fantasy VII. Tak? Już, już, już można y, gdzieś tam zdobywać te trofea? Czy dopiero... Czy zdobywać chyba nie, no bo jeszcze to nie, nie zostało uruchomione, natomiast mhm. listę trofeów widziałem. Nie wiem, skąd ona się wzięła, jak wypłynęła i w ogóle, ale... Aha. Jest. Ale to jest ta wersja y, tak zwana HD HD? Cholera wie, bo jest czy, to czy opisane to jest... po prostu jako Final mhm. Fantasy VII. Aha, Więc... czyli prawdopodobnie to jest HDHD, HD. jeszcze to nie jest ten remake, na który wszyscy czekają. Tylko, no, tylko remake właśnie. to będzie tam nie wiadomo kiedy. Mm -hmm. Tak, kompletnie mm -hmm. nie wiadomo kiedy. No a propos remakeów, social soccer. Sociable soccer. Sociable soccer który social soccer. Social soccer. wygląda tak samo jak poprzedni soccer. Sensible soccer. I to 2006. No tak, to, Tak, dokładnie. To taka, takie, takie, takie, przejście z, z trybu 2D w 3D. Takie, takie taki średnie 3D. Nie, prawda? moim no zdaniem tak, się nie przykro mi to powiedzieć, ale dla mnie kompletne zero Znaczy w ogóle nie, nie widziałem sensu tej zbiórki bo rozumiem, że to była chęć pojechania na jakiejś tam nostalgii no ale jak widać mm -hmm. po nikłym zainteresowaniu no bo oni zabrali w 20 dni, no, zabrali 10% kwoty, a trwało to chyba dwa tygodnie mm -hmm. czy nawet ponad 20 dni nie, nie, nie, już nie pamiętam szczegółu no ale mm -hmm. to jest żadne zainteresowanie w przypadku tego co się na Kickstarterze tak. dzieje że czasami potrafi być w 2 dni ufundowany projekt nie? To mhm. 10% Zaczy, Dla mnie dwa tygodnie, trochę nie za bardzo. Mhm. Dokładnie, wiesz, dla mnie to było w ogóle interesujące. A propos tego, co na przykład tych tych historii branżowych, znaczy z tych starych last przed 20 lat, o których my się na przykład dowiedzieliśmy na Pixel Heaven, albo na przykład, no, które mogły być dodatkowe światło dzienne, czyli ta rywalizacja między kick-offem 2, a, albo kick-offem, a, a sensible soccer, gdzie na, na, na, e, doszło do pojednania takiego między... Znaczy takiego umownego pojednania, no, bo nie wiem, czy ci ludzie na przykład tam walczyli wcześniej na noże, ale jednak jakieś niesnaski mogły być między Dino Dinim a Johnem e, Herr, nie, twórcą właśnie sensy Soccer, człowieka, który stał za, za, za tą zbiórką, Sensible Soccer, i śmiać mi się chciało, bo Dino Dini zapowiedział, że robi piłkę nożną. I właśnie duch, w duchu kick-offa i mija miesiąc, prawda, od tej zapowiedzi tam, wiesz, on Dino Dini na Twitterze wrzuca różne takie e, komentarze typu, no tutaj pracuję nad, nad szerszą inteligencją e, bramkarza, tutaj jakieś e, jakieś inne motywy, no nie? Wszystkie takie programistyczne zagwoski związane właśnie z tworzeniem gry piłki nożnej. I nagle wyskakuje John Hare, e, jego art ne nemesis, e, oczywiście w cudzysłowie, no bo się po godzinę grali na gitarze razem, znaczy grali w, w zespole na, na w takim krótkim koncercie, Robi grę, znowu w, w duchu swojej starej gry, w Sensible Soccer. Więc jakby ta rywalizacja no nie, po 20 latach wróciła. No nie? i to jest, to, jest, to jest zabawne. Oczywiście wątpię, żeby jedna, ani jeden pan, ani drugi nie komentowali tego, ale sama ta, ta sytuacja wydawała mi się zabawna. I to, że to też film, który mi pokazywałeś, gdzie jest pokazana rozgrywka z, z Sensible Soccer. Strasznie to wyglądało, no. nie? Tak, ale to już wyglądało na coś grywalnego, wiesz? że rzeczywiście oni no to już tam coś, so, nie, mieli. Ja coś Ja coś w ogóle, jakieś takie ploty słyszałem na różnych plotkarskich stronach, może niekoniecznie pudelek czy tam plotek, e, mhm. że ta gra jest właściwie całkiem mocno zaawansowana i tak naprawdę Kickstarter miał być tylko i wyłącznie rozkręceniem hype'u marketingowego, wiesz, darmową kampanią reklamową, gdzie wszyscy piszą w ogóle. Tak. E, a, mhm. a ta gra ma normalnie wydawcę i tak wyjdzie w określonym czasie i wiesz, jest developing tam w połowie już roz rozwinięty, mhm. więc... Ciężko powiedzieć, bo ja takim, w ogóle to on się pojawił jako e, tak w, w połowie tej zbiórki, przed zakończ... znaczy w połowie tego okresu, przed który zbierali pieniądze. Miał się pojawić jako, jako taki podjark, że wow, patrzcie, to działa, ale fajnie, super. Mhm. No ale nie wyszło chyba. Nie, no Nie Dla mnie to jest po prostu porażka z, z, z, z tym, że oni po prostu nie mieli praw nie mają prawdy do e, tytułu sensible soccer i musieli iść w takim, wiesz, tanim, tanim chwytem i, i nazwać go social soccer to mogli w ogóle nazwać Schutzstaffel, albo coś takiego. <grych> football, wiesz, tą grę, albo coś takiego. <grych> wiesz, Sensible i... Football, to było coś. Tak, no, Sensible y... soccer albo coś wiesz, pisane jako <grych> S-U-C-K-E-R. Yes. No. Ale, ale nie, chodzi mi też po prostu, kto ma, kto ma prawdę do tego tytułu, dlaczego oni nie mogli się dogadać i skoro mają gotowy produkt, mówić, słuchajcie, wy nam urzucicie tytuł, my mamy tutaj gotową grę, razem możemy sobie tutaj dużo dobrego zrobić. A tak jak oni no, idą w takim kierunku, to trochę mi się to nie podoba. No ale to, wiesz, no, z jednej strony dobrze, że udałem mi się, powiedzmy, odkręcić tą sytuację. Z drugiej strony to też widać, że Kickstarter przestaje być taką, taką dobrą machiną marketingową. Że właściwie jak nie ma jakichś takich naprawdę super mocnych nazwisk albo jakichś takich super nostalgicznie nostalgicznych tytułów, to właściwie, no, ten hype, ta, ta, ta, ten marketing wirusowy, no sam w siebie się nie zrobi. No jest no. też drugi przykład na to. Nie wiem, czy kojarzysz, była zbiórka na mm -hmm. film Dragon's Lair. Tak, dobrze mówię? Jak się no. nazywała ta stara gierka, która wyglądała jak film? No, Dragon's no, Lair, tak, tak. Dragon's Lair, no tak. właśnie, to była zbiórka. To jest dopiero kuriozum świata. E, chcieli mm -hmm. zebrać pół miliona dolarów na zrobienie, i teraz uwaga, myślisz, filmu Dragon's Lair? Bo zbiórka nazywała się Dragon's Lair The Movie, tak. a więc nie. Chcieli zabrać pół miliona mm -hmm. dolarów na to, żeby zrobić zachętę, czy też taki wiesz, taki, taki teaserek tego filmu, z którym mogliby tak. jeździć po wytwórniach. Taką etiudę z... studencką. Tak? tak, i zebrać, i dostać po prostu wydawcę, czy też wytwórnię, którą tym swoją etiudą zainteresują, bo wyliczyli, że robienie filmu Dragon Lair będzie kosztowało 30 milionów dolarów. Mm -hmm. No, nie no to już jest, No tak, no bo 30 milionów to już jest jakiś taki yy, też konkretna suma, to mogliby zrobić fajny film. No właśnie tylko problem jest, coś tak wyczułem tak jak Dragon Slayer na przykład wyszedł na migę ale to był cień gry w ogóle w wersji pecetowej. W ogóle była chyba krótsza o, o wiesz, to było, nie wiem, w długości, to może to jedna piąta gry, a już w ogóle nie mówię, wiesz, nie ma co porównywać do tego, do, do, do wersji na automaty. Ale Właśnie, była. Wiesz, czego ja nie pojmuję, bo oczywiście najwidoczniej pamięć jest rzeczą zawodną, bo dla mnie ta gra w mojej pamięci wyglądała po prostu jak film animowany. Taki faktycznie pełnoprawny film animowany, wszystko było narysowane i tak dalej. Tylko ta. tam, to wiesz, pre prekursor do QTE, bo nawet nie widziałeś na ekranie, co masz nacisnąć, tylko musiałeś się domyślić. Więc tak, na logika tak, zrobienia no, no, tego no, filmu wydawało mi się, że będzie polegała na tym, że oni po prostu wezmą grę i ją jakoś tam, tak jak potrafi alternatywy 4, yy, jak to mm -hmm. się mówi, upgrade'ować, nie no, jak to się mówi w przypadku filmów, co się robi z filmem, żeby stać. Remasterować. Do... No właśnie, re remasterowali alternatywy 4, to na tej samej zasadzie wzięliby cały materiał z Dragon Slayer, remasterowali go do dzisiejszych czasów, Wydaje mi się, że byłoby to jakoś tam możliwe i wydać taki film, no ale jak widać nie. No tak, tylko że właśnie zdecydowanie tam nie ma co oglądać, wiesz, bo to jest przez to, że to właśnie też jest gra, to oprócz tego, że tam jest rzeczywiście przepiękna animacja jak na tamte czasy, nie? Wiesz, właśnie taka ultra płynna, taka trochę disneyowska w swoim stylu, ona, ona, ona robiła wrażenie, ale to całość to, to, to nie komponowało się jako film, bo to były po prostu takie właśnie komnaty, w których musiałeś odkryć tą kombinację, wiesz, przód, to, lewo jeszcze. góra, gdzieś tam skoczyć, <śmiech> coś przełączyć. Oni Więc. chcieli zabrać tak jak mówiłem, pół miliona, a zabrali połowę tego. I też to jest podobnie do Soshable Soccer, bo to nie jest tak, że zbiórka się zakończyła, tylko ją anulowali e, i przenieśli się na Indiegogo. <śmiech> gdzie teraz tam będą zabrać pieniądze. Absurd, kompletny, ale... No, no, ale dla A mnie jeszcze jest filmik bo taki zawsze, bagiński zawsze, z wiesz, tego wyszedł, który te, zapowiada film. Te wszystkie kampanie Kickstarter'owe mają te takie swoje filmiki prezentacyjne, projekt, to i był taki strasznie przaśny. Wiesz, tam ci goście, były jakieś takie, nie wiem czy że swego czasu, to mam internetowy krążył strasznie mocny, reklamówka gościa, który był tak i że tam, że tam, o co to, o, czy tu żyrafa prowadzi, czy żyrafa, czy tam antylopa prowadzi mój samochód, nie, to Chuck Tiesta. To mniej więcej w podobnym stylu był zrobiony ten filmik reklamujący tego tego Kickstartera, że właśnie oni tam, wiesz, siedzą w jakimś studiu, w teatrze coś tam i przychodzi gość, ej, no kiedy zrobisz pełnometrażowy film Dragon's Nie, nie zrobię pełnometrażowego filmu. Patrzę nie wiem, tam gdzie siedzieli dzielisz, ej, kiedy zrobisz pełnometrażowy film Dragon's slayer I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kosmos. Może powinni robić właśnie komedię, ale takie, wiesz, live action, jak to się mówi, to no nie jest z, no może, z może, aktorami, może. skoro tak dobrze to wychodzi. No, ale ale, ale to, trochę mi się to kojarzy, wiesz, to, to robienie filmów przez takie studia z, z Tomaszem Bagińskim i jego zapowiedziami tych wszystkich filmów. A Niestety, mokad? oprócz katedry, chyba nie zrobił e, nic takiego, co, co miało być niekomercyjne. Nie, nie, no bo sztuka wszystkie... spadania jeszcze. No właśnie, ale sztuka spadania to ona... No nie, w sumie ona... Okej, okay. no sztuka spadania była zamkniętym, ale później było coś takiego, bo, e, co, co co już było pokazane chyba częściowo, chyba 44 to się nazywało. Taki film. To były chyba tylko jakieś takie projekty. Ja nie wiem, w końcu, no, masz rację było, bo to byli tacy no ja Helgaści by naziści są. kontra polscy UTG. No dzisiaj no, miało premierę, czyli jak nas słuchacie, to kilka dni temu Smok, który był projektem no z właśnie. Allegro. Widziałeś, obejrzałeś? 17 minut? Yy, nie, nie, nie, nie. Właśnie Filip wrzucił na grupę Fantasmagieria link, więc jeśli ktoś jest grupowiczem Fantasmagierii, to, to może sobie tam w, w między postami znaleźć e, odniesienie do tego filmu. alegro znaczy, tak, ok. Allegro wymyśliło sobie sposób na, na, na promocję, która polega na tym, że sfinansowało, po pierwsze tam jest e-book, właśnie Legendy Polskie to się nazywa i mhm. tych filmów chyba ma być kilka. Pierwszy jest filmem zrobionym przez, znaczy wyreżyserowanym przez Bagińskiego, nazywa się to Smok e, i jest mhm. to, jak to się ładnie mówi, retelling Smoka Wawelskiego. Czyli w niedalekiej mm. przyszłości film się zaczyna od tego, że jakiś taki chłopaczek sobie robocikiem podgląda laskę, która tam gra w kosze czy coś tam z tego i tam <laughs> potem nagle, wiesz, przylatuje statek, który wygląda jak z Halo czy, czy z jakiegoś innego kiozonu no i tam i tak dalej, i tak dalej. 17 minut trwa, całkiem mm. fajnie jest centralizowany, warto obejrzeć. E... Allegro, może alegro idzie jak, wiesz, w kierunku Amazona. Amazon, <laughs> Amazon oczywiście kopiuje, znaczy kopiuje w sensie, no teraz to wszyscy, wszyscy to robią, bo, bo musi mieć tak zwany oryginalny content, czyli swoje treści i Amazon Prime, chociaż nie ma takiego wyczucia smaku, liczy na to, że ludzie sami zdecydują i czasami to jest okej, okay, nie? Produkuje kilka pilotów, pilotów i, tak, i tak, 20, być... tak, tak, tak ze 20-30. Ludzie głosują tak właśnie. Człowiek z Wysokiego Zamku właśnie, ten, ten e, pilot się przyjął i, i nakręcili cały cały serial, jeszcze tego nie widziałem, ale być może właśnie Allegro będzie takim e, polskim Amazonem i nie, nie kopiuje pomysłów e, z tylko właśnie pójdzie w stronę takiego sklepu, no nie Amazon, który produkuje swój własny kontek, bo zauważ yy, yy, książka, o której kiedy, yy, wspominaliśmy jakiś czas temu, Dukaja ta najnowsza, ten, ten Aksa, samotność jak samotność Tak, To jest książka, która była wydawana przez Allegro. Ona tam ma lekki produkt placement Allegrowy i tak dalej, ale to jest właśnie coś, co było raz, że było wydawane przez Allegro, dwa, że ta dystrybucja na Allegro wiązała się właśnie z jakimiś dodatkowymi promocjami. Ta, ta książka była dosyć tania i tak dalej, i tak dalej. I ona miała... Znaczy i tak, chyba nie znam człowieka w Polsce, no chyba, że jest emerytem takim już starszym, który pamięta Drugą wojnę światową, albo dopiero na przykład y, niedawno się urodził, który na przykład nie ma konta na Allegro, nie? Więc nie muszą zachęcać ludzi, żeby się rejestrowali, ale być może tam jest jakaś taka okazja, żeby częściej zaglądać, nie? Bo... bo Yy, wiesz, pewnie liczba użytkowników to nie jest problem możesz, tylko aktywny. Yy, możesz trafić odwrotnie, to znaczy może właśnie nie tyle, że emeryci, którzy tam przeżyli drugą wojnę światową, a właśnie dzieciaki, jakieś 16-17-latkowie, którzy z autoatu od razu mm -hmm. myślą o tym, żeby mieć kartę, żeby kupować na Amazonie, albo AliExpressie, albo coś tam. Może mm -hmm, to są, mm -hmm. Ale zresztą oni czyta, nie czytają książek, to cholera wie. Ym, no. Ale a, a, propos a propos finansów, słuchaj, i yy, yy, yy różnych dziwnych pomysłów, ty nie wiem, czy no, no, no. słyszałeś, co zrobił, czy czego się podjął Lord Gaben. Gabe Newell znaczy. Tak, Gabe Newell znaczy, czyli władca e... krainy Peceta. Uwielbiamy no, że będzie robił firmy, że inwestuje w firmę pornograficzną, które znaczy żywieniowo pornograficzne. Tak, dosyć blisko. Znaczy konkretnie to jest tak, że to jest, znowu, news z gatunku absurdalnych. Jest mhm. sobie jakiś taki kanał YouTubeowy, który się nazywa Chef Steps i to właśnie oni tam robią mhm. filmiki i to wszystko tam uczą ludzi jak gotować, ale tak jak mówisz w tym stylu, jakieś straszne zbliżenia na y, kawałek y, czekolady, który tak, się tam so topnie, soczyste mięso, so tak. mięso i tak Sosy. dalej. No i ci panowie, którzy mają ten kanał YouTubeowy od dłuższego czasu, wymyślili sobie startup, który polega na jakimś takim, ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia co to jest, bo to się nazywa Immersion Circulator. Ale niestety nie jestem nie? tak rozbudowanym kucharzem, żeby wiedzieć, do czego w kuchni służy immersion, immersion circulator. Nie wiem, może nasi słuchacze nam... Ja próbowałem czytać Ale ja nawet jakbym sobie to miał I... przetłumaczyć słowo słowo, to ja nie mam pojęcia co to tego. Totalnie nie być. mam, absolutnie. To jest jakieś urządzenie, które służy do e, czegoś w kuchni. Coś, nie wiem, tam na filmiku, mhm. który to reklamuje, to oni to wsadzają do garnka z gotującą się wodą. Przykro mi, niestety nie, nie jestem profesjonalnym kucharzem, nie znam się, jeżeli wśród naszych słuchaczy znaczy, są tak Ja mówione. widziałem zwiastun w ogóle tych rzeczy, to oni tam robią jakieś takie ekstremalne pomysły mają na gotowanie. Na przykład robią jakieś rożno, yy, układając jakieś, yy, wiesz yy, nie wiem, jak własnej roboty kominki, w sensie, wiesz, rury jakieś, które buchają płomieniem na, na, na różnych wysokościach. Nie wiem, jak to określić inaczej. W każdym razie oni tam mają dużo takich pomysłów własnych na gotowanie i ja czytałem, bo tak sobie doczytałem trochę tego, tego, tego nisa jak jak wcześniej żeśmy rozmawiali o tym przed, przed nagraniem, że, że Gabe został przekonany tym, że ci goście do niego nie mówili jak kucharze, tylko jak naukowcy, tak, którzy jak po narodzi, prostu mają... Wręcz. Tak, tak, że, że oni po prostu mają jakiś, jakiś pomysł właśnie, jakąś technologię i oni tą technologię opisują, nie, tam, że słuchaj, no nie, będzie sosik, będzie patalnia, będzie mniam-niam, mniam. tylko, wiesz, po prostu, jakimiś takimi zwrotami. Naukowe to podejście, po że no wiesz, że kotlet tak. musi się smażyć w temperaturze 64,5 stopnia Celsjusza, coś tam, coś tam, nie? No Ale tak, jest to tak, dosyć zabawne. To wszystko na znaczenie, podobno. Ale wiadomo, ile zainwestował, zainwestował. I, i co on chce osiągnąć Nie sposób. wiadomo, ile zainwestował, ale wiadomo, że... No bo wiesz, no jest inwestorem, czyli liczy na to, że ich produkt odniesie zyski, on z tego zysku miał. Ma tyle pieniędzy, się że... Się. Natomiast hmm. ten produkt, właśnie Immersion Circulator, czymkolwiek by był, e, bo ja to generalnie tam, wiesz, z tego co czytałem, to chodzi o to, że to pomaga tobie przygotować produkty za pomocą po prostu gotowania ich w wodzie chyba, no nie wiem, nie, nie czaję. Jak to ma działać? Bo jak to? Coś gotować, okay. a nie smażyć na patelni, to przecież szóstwo straszne. W każdym razie no, no, no. E, to ma kosztować 200 dolców bodajże. Za takie coś ha. na kuchni. Czyli no nie będzie. I to pewnie jeszcze zdają e, e, w życiu. Węższe promocje. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że, że prawdopodobnie będzie coś takiego jak gry kuchenne, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość. I teraz jako taki gadget właśnie będziesz miał Immersion Circulator i dodajesz właśnie do tego, do wajwa, czy Vive e, tam, tam, tam, tam, tą zabawkę kuchenną i nagle po prostu przechodzisz na inny poziom w gier kuchennych. No, no, to ciekawe. Sprawdziłem, to czytałem, jeżeli zamówimy to w tym roku, znaczy konkretnie to nawet mhm. nie w tym roku, do 15 stycznia, tylko 200 dolarów, od mhm. 15 stycznia 300 dolców. Za U. Immersion circulator. Ci tak, że ja jednak wolę zostać przy takim tradycyjnym gotowaniu i tak dalej. bez, bez... Życzę wszystkiego najlepszego jest... Gabe'owi na, na nowej drodze Właśnie finansowania co, projektu. Co jest interesujące, to oprócz tego, że on po prostu rzucił w nich swoimi pieniędzmi, to wystąpił w reklamówce projektu. Co jest dla mnie już mhm. kompletnie ciekawe, bo w gruncie rzeczy dla kogoś, teoretycznie do kogo jest skierowany ten produkt, to nie robi to żadnego wrażenia, że jakiś gruby facet z brodą jedzie autem przez trzy sekundy w trakcie reklamówki, nie? Z mhm. drugiej strony myślę, że tacy ludzie jak ty, czy ja, którzy zwrócą uwagę, o mój Boże, Gabe Newell w reklamie jakiegoś dziwnego czegoś do wkładania z garnka z wodą, raczej niekoniecznie mhm. od razu rzucą się, żeby to prioriterować. Już zamówiłeś dwa, czy, czy jednak się jeszcze wstrzymałeś? No, bo bo tam gejbiło, no, to wiesz, no, wiesz, on to się nie może mylić. Na krawędzi, na krawędzi jest na po prostu, wiesz, co by to zrobić, a nie kupić sobie, nie wiem, nie. O nową konsolę, czy na przykład Immersion Circular. No, dokładnie tak, dokładnie tak. To, jest, dokładnie to, jest, to, jest, tak. to są nie, dylematy. Trochę tego nie ogarnię, czy to, czy. Może tam, znaczy, Nie ogarnię, wiesz, jego, jego funkcji w tej reklamie. No ale y y y więksi od nas wiedzą lepiej, chyba. Wszystkiego jak. najlepszego no, na nowe drodze życia im życzymy i tyle. Generalnie um, Half-Life'a trzeciego nie będzie. No nie. <gry> Zaraz ktoś tam się doszuka, że jak cieli nożem to mięsko, to tam wyszła lambda. I no to już znaczy, widziałem że, memy, będzie że wiesz, hart, hart, hart, potwierdzone. E... Gabe Newell stoi w samochodzie w korku, czyli Half-Life 3 nie będzie. A taka a propos rzeczy, których nie mhm. będzie, Social Justice Warrior odnieśli swoje zwycięstwo na nieustającej bitwie dotyczącej e... mhm. prawości w internetu, grach wideo i tak, tak dalej. Nie wiem, czy słyszałeś. Bo nie będzie w y... Europie w Stanach gry pewnej jednej. Jakiej? Dead or Alive Xtreme 3, czyli tego spin-offa, w którym to bohaterki z Dead or Alive zamiast bić się po twarzach skaczą w obfitych, znaczy właśnie nie obfitych, a obcisłych i kusych strojach kąpielowych i grają w piłkę. Świat schodzi na psy. No komu to przeszkadzało? <śmiech> ja to jest dla mnie po prostu wielki cios, jako że ja już dawno nie grałem w Dead or Alive. Dla mnie ta, ta gra się może skończyła na etapie oryginalnego Xboxa, ale e, chociaż nie pamiętam, czy tam w przypadkiem na 360 coś, coś tam nie wyszło. Ale doceniałem ten kunszt artystyczny. troszeczkę. Ta fizyka przede wszystkim. Tak, ta fizyka. To, to widać, że to Japończycy robią takie gry. Bo to tak samo jak Kojima robi bikini zombie warriors, czy, czy na przykład quiet tańczącą w strugach deszczu i, i najazdy kamery na z... wiadomo na co. To tak właśnie w tej grze, przy każdym udanym secie, zdobytym punkcie, wiesz, i tak dalej, tak dalej, zawsze gdzieś te kobiety tak właśnie się cieszyły, poskakiwały. Ta fizyka troszeczkę tam inaczej działała ale to było coś takiego ciekawego, coś, coś innego, coś japońskiego. Widać, że teraz po prostu nie opłaca się chyba. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że... Wiesz, może, może to można tłumaczyć tak, że, że sprzedaż była tak słabo w przedniej części, do przysłań, like, ciekawe, extreme, że... Bo to poszło tak. Ktoś pytał, bo to, która tam jest zapowiedziana dłuższego czasu, za, za jakiś czas chyba ma być premiera, nawet nie, nie, nie w ogóle się kompletnie mhm. tym nie interesowałem. No i ktoś zapytał na oficjalnym profilu facebookowym tejże wspomnianej gry, kiedy będzie jakieś ogłoszenie dotyczące Europy czy, czy Stanów. No i osoba prowadząca ten profil powiedziała, że widziałeś, co się ostatnio dzieje w zachodnich mediach odnośnie kobiet w grach mm -hmm. wideo. Dziękujemy, nie chcemy się w to pakować, nie mamy zamiaru o tym dyskutować, więc gry w ogóle nie będzie. Taki komentarz do tego, taki proponuję obejrzeć sobie właśnie ostatni, ostatnią serię, dziewiętnastą, miasteczka South Park. Gdzie po prostu rewelacyjnie, rewelacyjnie drwi się z tej politycznej poprawności, że tam cała jest taka idea, że są PC Bros, czyli tacy właśnie studenci, którzy sami, jeśli chodzi o, o, o wolność, to oni by chcieli, na przykład, żeby, żeby nikim nie mówił, no nie z kim mają spać, jak mają spać i tak dalej, jak mają się zachowywać, wiesz, jeśli chodzi o tą seksualność, ale na przykład komuś będą narzucać, no nie, czy czy czy na przykład słowa, które używa są są odpowiednie, czy na przykład kobieca nagość jest, nie jest zbyt wyuznana, że nie jest zbyt, czy nie jest zbyt instrumentalna, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No ale to właściwie można powiedzieć, że to w takim razie nie, jakby tacy, tacy, PC Bros mieli zajęcie na przykład, nie wiem, cenzurą w filmach, to, albo jeszcze na przykład, nie wiem, zrobić tak, taką cenzurę wsteczną i wyedytować filmy, stare filmy z tych takich nieodpowiednich elementów, to naprawdę połowę lat, na przykład, ja wiem, może dwie, takie dwie trzecie filmu z lat 80. to poszłoby do kosza. Ja już nie mówię tam nieco wam ale mhm. bo to jest na ten, ale całe 80., po, po, początek lat 90. to naprawdę e, włosta ta hmm. Ale pamięć tak, że żyjemy w takich czasach, że prawdopodobnie ani kolejne pokolenie, ani 10 pokoleń z ani ani 100 pokoleń od nas nie, nie, nie opuści tej planety Ziemia, prawda? Wszyscy zgniją, <laughs> wszy na przyludnionej planecie, e, ale na szczęście to będzie planeta czysta gdzie globalne ocieplenie nie będzie nam zagrażać, dlatego że już, już zapowiadało się, zapowiada się global finance, e, czy, nie, weather, nie, climate finance. 62 miliardy dolarów, nie, miliardy? To? What? What? Tam, 62 miliardy dolarów na walkę z globalnym ociepleniem, więc możemy się cieszyć, że będziemy mieć czyste środowisko. Ale ja ubolewam, że po prostu te pieniądze nie idą na przykład na, na, na, na to, żeby wysłać właśnie tego człowieka w końcu, tego Marsa, żeby z, zacząć kolonizować planety, żebyśmy mogli wydostać się. Bo jak czytasz wszystkie książki science fiction, to takim podstawowym problemem jest to, że Ziemia jest przeludniona i że kończą się zasoby a nie to, że na przykład, nie wiem, zalewają nas oceany czy coś takiego, że to wszystkie memy, które są. Ja na przykład już słyszałem w kółko te memy w stylu, że 2014 był najgorętszym rokiem w historii, że 2015 będzie jeszcze cieplejszym i tak dalej. Spoko, ale generalnie wydaje mi się, że korzyści z podniesienia się temperatury byłyby większe i te pieniądze, które walczy, używa się na walkę z globalnym uciepleniem można by wydać na podróże w kosmos. Ja chcę, żebyśmy, no już nasze pokolenie, już, znaczy my już tego nie zaczekamy, ale dobrze byłoby gdyby kiedyś, w przyszłości, bardziej bliskiej, tak dalej, takie rzeczy, jak, jak oglądamy w jak były możliwe. No. I to mnie trochę boli, tak, a propos politycznej poprawności <grym> i takich różnych ja rzeczy, naprawdę. Ja przesłuchałem Marcinina całego i niestety, ale mój wewnętrzny cynik przez całą tą książkę mm, mhm. wzbudzał myśl, że w jakimś świecie... Ile to kosztuje, ile pieniędzy? Ktokolwiek pozwoliłby sobie na wydanie takich gigantycznych pieniędzy na, na, na sprowadzenie jednego człowieka z marca. Oczywiście... Tam niby pada argument, że y, jego pobyt tam i, i wiesz, to wszystko, co... Znaczy, że tak jakby koszt, jak to nazwać, jego pobyt tam da nam mm -hmm. takie y, informacje o Marsie i tak dalej, jakich nie uzyskalibyśmy na podstawie stu ekspedycji. Znaczy, no ale... Znaczy film, to powiem tak, że, że, że generalnie, bo tam, tam nie chcę jest nikomu psuć zabawy z poznawania książki, ale, ale tylko dodam to, że, że film ma epilog który pokazuje, że jest jakby sens w tym, ale to na zasadzie takiej, że wiesz, że jest, że jest tak jakby, że to ma, to ma taki, to jest element marketingowy, PR-owy, wiesz, że, że ludzie potrzebują czegoś takiego, że, że, że na przykład to jest jak inwestycja w reklamę. Okay, to, to, to, jest, to, jest, nie, to, że to kimś rozmawiałem taki... na ten temat i właśnie to to sam powiedział że wiesz, to, to, to działa tak nawet w dzisiejszym świecie, że zawsze się nie myśli o kosztach, czy to na wojnie, czy to nie tym, żeby później tak. inni ludzie, którzy będą chcieli być astronautami, będą lecieli w kosmos, nie bali się na zasadzie, hmm. jak nie zostawiam cholera, to w ogóle tego nie robić. No ale co nie zmienia faktu, że wiesz, to, książka to, jest świetna, to, to, nie? No nie, książka jest bardzo dobra, film jest też yy, świetny, ale no, jednak jest, no, rządzi się innymi prawami, tak jak wiadomo, ma, ma dodatkowe elementy, jak właśnie ten epilog, który który ma jakby, tak jak właśnie tutaj mówisz, że no nie dać sens tej całej akcji. Chociaż ja bym chciał właśnie wierzyć, że gdzieś w przyszłości, chociaż tak naprawdę jakby było to, to pewnie by go zostawili na tym Marsie, ale gdzieś tam w przyszłości taki, takie właśnie projekty jak ten Ares. Załogowa misja na, na, na Marsa. I to taka wieloetapowa, bo ten Ares, ten, ten, ja już zapomnę, jak się nazywał ten statek, może pamiętasz? Hermes uh, Hermes, tak, że Hermes po prostu jest takim statkiem, który cały czas krąży między Marsem a Ziemią, nie? Tylko po prostu załoga się zmienia, zmienia, wiesz, tam zaopatrzenie i tak dalej, i tak dalej, nowy sprzęt. Ale jakby ten statek jest cały, cały czas w ruchu, jak taka, wiesz, takie połączenie, nie? wiem, Warszawa-Kraków, czy coś w tym stylu. I to mi się podoba i to jest, to jest fantastyczna idea. uwielbiam właśnie w science fiction, jak, jak kolonizuje się nasz Układ Słoneczny. I to w taki najróżniejszy sposób. No nawet taki... Yy, dziwny film, powiedzmy, jeśli chodzi o science fiction, jak yy, Jupiter Ascending, tam jest świetny motyw z Jowiszem, że generalnie yy, Jowisz, no ciężko sobie wyobrazić, jak na przykład można skolonizować Jowisza, ale tam jest taki motyw, że po prostu jakby przez to oko cyklonu, prawda, że to, to, to, to największy ten huragan, nie, jak to powiedzieć, wiesz, to oko takie yy, Jowisza, tak jakby się wlatuje do, do, do, do miasta, do, do świata, który jest wewnątrz. Tak. No, po prostu no fajny klimat. To po prostu uwielbiam, uwielbiam to, to jest science fiction. Uwielbiam takie, takie wizje. To znaczy, w sensie ten film nie jest generalnie jakiś taki kompletnie kretynicki? Nie, on jest, on jest idiotyczny, jeśli chodzi o fabułę, bo to jest taki motyw, że dziewczynka, która jest z biednej rodziny, co, zarabia na która się nagle... to, jest, to, jest, to jest taki kosmiczny Ech. kopciuszek, wiesz. to Tylko, że oczywiście ze zmianą fabułą, bo to jest taki kopciuszek, to jest taki Harry Potter to jest tylko z dziewczynką. Wiesz, że to jest osoba, która absolutnie z, z nikogo staje się nagle, wiesz, królową wszechświata. Oczywiście ona w tym tak, no jakbyś wziął tylko pozmiał parę elementów, tak jak w Harry Potterze, no nie? Tylko, że w Harry Potterze następuje taki rozwój tego bohatera, nie? Że on w końcu, Harry w pewnym momencie, no jednak decyduje o swojej ilość. Gdzieś tam zaczyna działać. A tu wszystko wokół, wokół tej bohaterki się dzieje, że właściwie ona jest takim takim yy, takim puszkiem na wietrze, no nie, że ten wiatr, wiesz, tutaj ktoś z jednej strony dmucha, ktoś z drugiej strony ona tak lata, ten, ten, jako ten puszek, ona nie, ona nie ma na nic wpływu, ale ona jest właśnie tym delikatnym puszkiem, tym kwiatuszkiem, no nie, który wszyscy mają podziwiać, jako, oczywiście, no, w filmie gdzieś tam ta wizja artystyczna, właśnie taka stylistyczna, no nie, ona, ona się przebija, ona fantastycznie wygląda, ona ma trochę skroni gridika no nie, w swoim klimacie, ale Cała ta właśnie główna oś, no jest taka, że po prostu, mógłbyś znaczy, prawdopodobnie to, to, jest oparte o książkę dla, dla, dla młodych ludzi, dla młodzieży, nie? A nie dla, to dla, to dla, takiego team, team drama podaje, że ten takiego poprawionego. Tak, tak, tak, więc, więc, ja po prostu po, po, po, wachowskich spodziewałem się czegoś innego, aczkolwiek, no, ciężko jest czasami, nie? Wiesz, mi się podobał Atlas Chmur, ale on też nie był jakimś takim rewelacyjnym filmem, ale on był bardzo ciekawie skonstruowany, tylko to jest akurat zasługa książki. I, i, i ta ich adaptacja jest rewelacyjna, ale jednak pomysł wziął się z książki, to jak, jak ten, te, te, te, te, te światy, te czasy się przeplatają ze sobą i tak dalej, te wizje yy, tam, tam futurystyczna, ta, ta przyszłość, no nie, to, to rewelacyjnie wygląda, ale to jest... drogą, ostatnio pod tam facebookowej rozmowy yy, dotarło do mnie, jak strasznie... Yy, oczywiście znowu teraz wchodzimy w nutę mhm. z gatunku narzekania tak. starego dziada, nie? Mimo, że nie jestem starym dziadem, tak. ale to, to jest ta nuta. Jak strasznie gatunek science fiction, jeśli chodzi o filmy, się spsił. Znaczy, może moim problemem jest to, że ja w ogóle nie oglądam jakiegoś takiego kina niezależnego. Już małych projektów, filmów na niewielkich budżetach i tak dalej, a po prostu tak. znam tylko to, co jest tym głównym nurtem. Ale jak... Bo, mówię, w krótkim okresie czasu zostały mi przypomniane Blade Runner i, i wiele jego mm -hmm. scen i Odyseja Kosmiczna. I jakbyś miał mm -hmm. te filmy zestawić z dzisiejszym kinem science fiction, to w ogóle nawet nie ma co zaczynać. Myślę, no bo tam. Yy, tam to się było yy, tak wiele. Tylko, że problem jest taki, i, że Blade i, Runner. I, i, i, to są tak, zwolnie, tak, zwolnie, że Blade Runner filmy, dopiero, nie? Tylko, że Blade Runner doczekał się jakby uznania po latach. Jakby yy, nawet krytycy w tamtym okresie nie, nie, nie docenili tego filmu. On finansowo nie wiem, czy on nie, był klapą, czy nie, ale generalnie yy, Harrison Ford się w ogóle odciął od tego. Tam, yy, całe te wszystkie takie komentarze. A propos. Tych, tych głosów z offu, nie? Bo to jest film noir i wiesz, mm -hmm. w filmie noir masz... Znaczy narratora, poza poza, poza słowa, oczywiście z, tam elementem science fiction, ale ten, ten element noir jest ważny, to jest masz tego narratora z offu, który służy tylko po to, żeby ludziom, którzy oglądają ten film i nie za bardzo organizują się, o co chodzi, no wyjaśniać parę rzeczy i to, i jaka, lubię tego narratora, tylko, że to było właśnie mówione, że ja sam tak od niechcenia to zrobił, dlatego to tak brzmi beznadziejnie, bo po prostu e, zrobił to, bo, bo musiał, ale w ogóle nie był przekonany tego, że tam nie wiem, czy z jednej strony jakby filmy science fiction, prawda, Gwiezdne Wojny zrobiły z niego, no i oczywiście Indiana Jones w tym samym czasie, nie, ale zrobiły z niego takiego bożyszcze, wiesz, takiego aktora e, numer jeden, Oczywiście on się niesamowicie rozwinął, zagrał w, te, w fantastycznych filmach, gdzie pokazał po prostu, że on jest nie tylko aktorem do obsadzenia właśnie w takich filmach science fiction, tylko on po prostu gry, w, w świetnie gra w rolach dramatycznych i tak dalej. Ale właśnie m, gdzieś ten Braid Runner był, był przez niego bardzo źle potraktowany. Nie? I i to po, czasach, po czasie dopiero, jakby ten Blade Runner został doceniony i rzeczywiście ten kunsz, no nie, Blade Runnera teraz możemy podziwiać, no nie, I, i, i wiesz, i to jest tak, że być może te filmy, które my określamy jako... Czyli Jupiter mm. Standing za 15 lat stanie się kulturowy tak, film? Tak, nie. <laughs> nie, nie, ale, są, najlepsza ale są. Po... Tak, ale nie, ale są dobre filmy, tylko one po prostu, mm, na przykład Oblivion mi się wydaje, że niektórzy, na przykład, niektóry może się podobać Oblivion, ten, ten Science Fiction. No tak tak, tak, tak, tak, tak. Oblivion był fajny, ale niektóry może się nie podobać. A on Mówię, ma to właśnie taki mnie, klimat... To film Przyszłość by Apple. Tak, tak. Ten design no, przy... cały. Tak, inny film z Tom Cruiser to Science Fiction. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. O to ale był dobry Live, film. Die, Repeat. To był tak zwany y... gra ode <grawideodemovic>. Dzień Świstaka. <grawide> Albo Dzień Świstaka, tak. tak, tak, tak. Naprawdę. Tak, tak, i, i to, to był świetny film i tak dalej, chociaż to y... no, też, y... no, nie, to jest też film akcji. Tam, tam, tam nie ma jakiejś takiej większej... Większej głębi. E, głębi. Ostatnio przyszłem straszny szok, jak zobaczyłem teraz nawet nie wspomnę na tytułu trailer jakiegoś filmu, który właściwie mógłby się nazywać nie wiem e, walki bogów greckich e, The Movie, czy coś to to. Jakiś tam, nie wiem, roczny Egipt, czy no, kilka dni temu pojawił się trailer. Charakterystyczna scena tak. była ta, że tam jeden Bóg drugiemu bogowi wsadzą gałki oczne do głowy. Tak. Tak jak to było widziane w tak, Kratosie. No to to, to, to mówisz dołoża. o filmie Bogowie Egiptu. tak? O, o tak. właśnie, tak. No mówiłem. To, to, to dowolna wersja tytułu. Tak. To, wiesz, to, to tak. wygląda po prostu jak, jak, jak film robiony tak bardzo od sztampy, tak bardzo staśmy, taśmy. Nic tam nie było mm -hmm. konkretnego. Jakiegoś zachwycającego. Mm -hmm. no, przykro mi, niestety. No tak, dokładnie. Jeżeli dokładnie. nawet Bond okazuje się słaby film, no ale to jest <śmiech> temat znaczy, na bo, bo, Myślę, że, że, z, że z Bondem to jest też tak, że są ludzie, którzy, wiesz, jak, jak już że wszystkim w dzisiejszych czasach, naprawdę bardzo rzadko zderzają się takie zrównoważone i uzasadnione opinie środka, takie zrównoważone, są, bo, bo opinie, które są, to są spolaryzowane i zwykle fani Spectre mają fantastyczne argumenty, żeby podkreślić, jaki że ten film jest rewelacyjny i być może to jest najlepszy Bond Jaki, jaki w ogóle w historii w, no, absolutnie, no bez porównania, najlepszy, a nie są tacy, którzy stwierdzą, że po prostu to jest, nie wiem, trzeci od końca, no, coś tam tego i też, też to y, jakoś porządnie y, y, zaargumentują, więc... Y, uargumentują, więc y... Różnie z tym jest, nie? Że, że jednak to, to, to polaryzacja... Chociaż są filmy, tak jak mówisz, takie jak Bogowie Egiptu, <gry> który jest, no... Ja nie wiem, czemu... To, no to ma być chyba taka po prostu, wiesz... Ty, ty, ty powiem, wiesz, letni blockbuster. Żydziesz do kina, przez dwie godziny wyłączasz mózg jesz popcorn i patrzysz, tak. jak się zabijają na ekranie, i potem wychodzisz i właściwie pięć minut po wyjściu z kina nie pamiętasz, czym był film. Dokładnie. No, nie, po prostu gdzieś tam jakby kino przyjęło rolę właśnie taką totalnie promowania tylko takich blockbusterów, bo one się sprzedają i na co ludzie idą, a wszystkie takie perełki to właściwie to musisz gdzieś, gdzieś od kogoś usłyszeć, nie wiem, trafić na jakimś kinopleksie na coś, bo, bo wiesz, nie masz innego innej możliwości. No nie? Bo... Właśnie, jak jesteśmy przy kinie, to czy słyszałeś, bo akurat ciebie to nie do końca dotyczy, ale może u ciebie też jest dokładnie tak samo, no, ale słuchaczy w mhm. Polsce na pewno dotyczy. Cinema City, będzie marketing, czy tam ten product placement, wymyśliła mhm. nową usługę, która polega na tym, że kupujesz sobie za 42 złote jeśli dobrze pamiętam, coś na zasadzie karty starego klienta i tak. łazisz z nią do kina ile chcesz. Znaczy tutaj generalnie jest coś takiego. Cinema World czy Cinema World, tak się chyba nazywa, ta sieć kin ma taką właśnie kartę Unlimited i ona właśnie kosztuje w okolicach 20, 20 parę euro. Musiałbym sprawdzić. Ja, ja, to ja konkretnie to, tak, ale... że za wszystkie kina w Polsce za wyjątkiem Warszawy 42 zł miesięcznie a za wszystkie kina łącznie z Warszawą 49 złotych miesięcznie. No, no. Nie, i to i to, i to, się, to się opłaca i kinu, i tobie. Bo Przecież ty, to bo... ja, ja generalnie niestety dużo do kina nie chodzę, bo, bo dziecko i bo milion rzeczy na głowie i tak dalej, mhm. ale gdybym, gdyby to było dostępne 6 lat temu, kiedy regularnie chodziłem do kina, to bym się mega ucieszył z takiej opcji, bo to jest naprawdę świetne. Tak. To, jest, to jest dwie ceny biletu, znaczy cena dwóch biletów. No to, bo to, to, to mniej, działa na tej samej zasadzie. Greku. Wiesz, bo subskrypcja okazuje się być rewelacyjnym modelem, bo zawsze jest coś takiego jak z bufetem, że masz gościa, który zje trzy talerze w bufecie, nie? Bo, bo bufet jest tak, że płaci raz za jesz, ile chcesz. A jest gościu, który zje pół talerza. I taki gości, na przykład, który zje pół talerza, może być na przykład więcej niż taki gości, co zje ta trzy talerze i to się generalnie no to jest na zasadzie ubezpieczenia, że płacisz, że, że miliony ludzi płacą za ubezpieczenie 100 zł, z czego jeden na ten milion tak naprawdę dostaje zwrot w wysokości 100 tysięcy, nie? Bo był no. wypadek. Oczywiście te, te liczby, no i które i podaję to, są totalnie na, na pewno tam ale, ale wiadomo, o co chodzi. Tak. No ale dodatkowo w tej subskrypcji na pewno jest małe napisane, że jeśli chcesz film, na, iść na film 3D, to jest jakaś mała dodatkowa opłata i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest parę rzeczy takich, które sprawiają, że, że, że widać na czym oni mogą jeszcze dodatkowo zarobić. Ale sam fakt, że na, na żarciu w kinie. Nie? No, tak. nie, no, no właśnie, poza tym nie, nie zawsze w danym miesiącu jest tyle filmu, żebyś na przykład, nie wiem, przed pięć tak. razy do kina. Nie w miesiącu. Czy pamiętajcie tak, yy... że gdybym, gdybym mieszkał niedaleko jakiegoś kina w Warszawie i nie miał, yy, nie miał dziecka, to myślę, że bym wykorzystywał taką kartę bardzo mocno. Bo to nawet wizja zamiast przysłowego, co tam dzisiaj obejrzymy w domu równie dobrze, a chodźmy do kina, coś obejrzymy tam. No tak na dobrą sprawę, jeżeli wiesz, bo w momencie, w którym mieszkasz poza miastem i tak jak w moim przypadku, wyjazd do kina to jest w wielkim cudzysłowie oczywiście, ale jakaś tam wyprawa, nie? Jak my jedziemy całą rodziną, to tak, trzeba zamówić wcześniej bilet, dojechać na konkretną godzinę, coś tam, potem wiesz, pół godziny w te, pół godziny w tamto, czekanie w kinie, bla, bla, bla. Ale w momencie, w którym mieszkasz w mieście i masz kino niedaleko, na zasadzie odległości jednego, dwóch przystanków, czy nawet przejście piechotą, to to jest mega układ. Co robimy wieczorem, tak, idziemy nie, kina, no to nie? jest więc normalna yy, reklama, ale, ale naprawdę fajna usługa i <głos> jeśli ktoś... Ciekawe, czy, czy Gwiezdne Wojny są w, w tym zestawie, czy ta promocja rusza dopiero po 18 grudnia. Cóż co z nie, to tego, było... co ja zrozumiałem, to to działa tak, że ta karta yy, służy tak jakby do zapłacenia za bilet. Czyli jeżeli Gwiezdne hmm. Wojny są, są seanse, które są preorderowane i nie ma miejsc, to i tak do niczego ci ona nie, nie ten, bo po prostu musi być po prostu wejście, na które wejdziesz, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Tak logika. No ale masz już, Piotrze, przyznaj się, masz już bilet kupiony na, na Gwiezdę Wojny? Nie, ja już, tak jak mówiłem wcześniej, nie pójdę w, w tym Ja, roku, ja w ostatnio z Bartem rozmawiałem i, i, i brat miał właśnie jakieś takie spotkanie w pracy, że jak to w takich dużych korporacjach, jakieś takie sprawozdania, jakieś komentarze, jakieś takie motywacyjne gadki i tak dalej, i tak dalej. Później jakieś tam poczęstunek, drinki, coś takie. I, i jako, jako punkt wieczoru było to, że i to jest, to jest ciekawy rozmach, że y, szef Wszystkim pracownikom, to jest niemała firma, z, zabukował bilety, znaczy kupił w ogóle bilety dla wszystkich pracowników na Gwiazdę Wojny. Więc to jest ciekawe. Jesus. No ja tam raz na jakiś czas, przez to, że przeglądam te wszystkie newsy, robiąc e, e, codzienniki, to regularnie trafiam na jakąś informację, że tam gdzieś tam w jakiejś filmie w Chinach, gdzie pracuje setki informatyków, to nagroda dla najbardziej efektywnego pracownika w skali tam, nie, wiem, miesiąca czy kwartału, to jest, e, randka z jakąś gwiazdą chińską porno. Na przykład. O kurde. Czy tam cały weekend, na no przykład. To, no to jest ale weekendowy, jest, już jest nie? konkret. Jak, że jak to że to już jest jakaś namacalna, namacalna Dosłownie szersza, nie, jakaś Nagroda. Tak, więc, więc, więc, e, Piotrze, bo, mogliśmy sobie tutaj plotkować trzy godziny, mogliśmy tak gadać, trzy godziny. Trzy godziny. godziny to konkretów. A mnie interesuje, w co ostatnio grałeś? Słuchaj, grałem w dwie gry i to jest tak. Znaczy, grałem więcej, ale to, te dwie są naj, najistotniejsze dla dzisiejszego odcinka. Mm -hmm. I wybierz, czy wolisz grę, która miała, wydaje mi się, duży budżet, która jest y, grą y, sprzedawaną za pełną cenę, w której jest tryb multiplayer taki, gdzie się ludzie zabijają, w której jest rozbudowana kampania fabularna, czy wolisz, żebym zaczął od gry free-to-play? O, proszę. Ty. Aż no, z... <laughs> jeśli, znaczy wiesz co, no, bo jestem ciekawy, jak, jaka gra free-to-play yy, tak ci ostatnio zaangażowała. Chociaż wiem, że jesteś takim graczem, yy, który, który nie, nie, i gra intensywnie właśnie w takie małe gry gdzieś na, czy przeglądarkowe czy na telefonie, tak samo często jak na, na, na dużej konsoli, więc niech to będzie rzeczywiście ten free-to-play. A więc wyobraź sobie, że zdarzyło mi się ostatnio trafić absolutnym przypadkiem na grę free-to-play, i to jest takim dobrym systemem tego free-to-play, która się nazywa Card Hunter. Jest, działa to zarówno w przeglądarce, mm -hmm. jak i na Steamie, jak i na tych wszystkich stronach typu Congregate. Co więcej, mm -hmm. jest cross save, to znaczy, jeżeli grasz, to, to ja gram akurat, ja, ja często używam czegoś takiego, co się nazywa Congregate, właśnie, com, czyli takiego portalu z, z grami flashowymi, to jak tam gram, to niezależnie, gdzie ją odpalę, to on ma w chmurze gdzieś tam zapamiętany mój save. No i... <śmiech> Super. Card Hunter to jest połączenie karcianki, rpg i yy, yy, turówki. Takiej, yy, wiesz, masz planszę, heksy, znaczy nie heksy, tylko kwadraciki, chodzisz sobie po tym i tam walczasz z potworami. No i jest to na tyle wciągające, że o tyle, że zazwyczaj flaszówki to wiesz, 5-10 minut pracy w przerwie między tam jedną rzeczą a drugą rzeczą, a w tym przypadku wracając do domu, miałem masę tych, tych wielkich gier a do grania na konsoli, a wolałem grać w to. Ufagowane. No tam pewnie jakiś taki roz, to, to rozwój postaci musiała być w e, No Gra jest zrobiona tak, jak po pierwsze sam w sobie ten basowy gameplay, który polega na tym, że mamy swoją drużynę składającą się z trzech postaci. E, łazimy po, po, po, każdy, każdy etap tak jakby polega na tym, że masz planszę, która jest podzielona na kwadraciki, stoją tam twoje trzy postaci i stoją przeciwnicy i musisz po prostu przeciwników zabić. Niektóre etapy wyglądają w ten sposób, że są takie pola, na którym jeżeli większość, jeżeli twoi, więcej twoich postaci niż w przeciwnikach stoi na tym polu, to dostajesz takiego punkt zwycięzca. I jak ktoś sobie zbierze odpowiedność punktów zwycięstwa, to też wygrywa. Czyli czasami nie trzeba wszystkich przeciwników pokonywać. Natomiast e, wszystko to jest zrobione w konwencji takiej mm, tak jakby RPG', e, wiesz, w którym grasz grasz po szkole ze znajomymi, to znaczy opisy tych tych kampanii są zawsze właśnie na zasadzie rozesowanej kartki, i tam jest mistrz gry, który z tobą gra. Czyli czy wszystkimi przeciwnikami dowodzi mi z gry i tam często są jakieś rozpyle w zasadzie. No, no, zaraz, czekaj. Tutaj powinieneś podatkowo rzucić kośćmi na to, czy możesz oddychać pod wodą. Nie, nie musisz rzucać kośćmi, dlatego że te postacie zrobiły sobie bomby powietrza wokół siebie, żeby walczyć z tobą, więc nie musi, nie? Więc jest bardzo dużo tych takich hmm. oczywiście to w ogóle nie wpływa na rozgrywkę tak naprawdę, tylko po prostu są tym tym tłem. Tam nie wiem, tak e... to się widać. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Walutą premium, która jest w tej grze, są kawałki pizzy żeby być pod właśnie klimatem grania w rpg u kumpla po szkole, czy też tam, nie wiem, mhm. w weekend. No bardzo sympatyczne. To gdzie jest haczyk w takim razie? E, Z, właśnie za, nie ma haczyka. haczyka. Rzuciłem na Twitterze tę informację, że po prostu się maga wciągnąłem, jak ktoś szuka, szuka gry na, na, na wolne chwile, to żeby sprawdził i dostałem kilka informacji zwrotnych. Tak, gram od lipca, spędziłem tam jakieś 60 godzin i nie wydałem ani sutówki, nie? gra nie? Bo, bo tak, mm, dużym problemem często z grami free-to-play jest to, że ten mechanizm płacenia blokuje tobie grę. To komórkowe gry mają bardzo często. Że, nie wiem, pagel tak. pebble, pe, pebble, Pebble... Że musisz czekać, tam, że, nie, że, że tam możesz zagrać godziny, pięć no. razy, albo poczekać trzy godziny, albo zapłacić, żeby zagrać. To jest tragiczne. Natomiast tutaj e, za mikropłatności możesz sobie odblokowywać dodatkowe scenariusze, po prostu do, tak jakby DLC fabularne do, do tej do mhm. gry, lub, y, jesteś takiego, że po, za każdym razem jak wygrasz pojedynek, walkę, to wtedy otwierasz się skrzynię, z której wypada lód. To do tego zaraz przejdę na temat, do czego on jest potrzebny. I możesz sobie za płatną gotówkę kupić coś na zasadzie konta premium, dzięki czemu zawsze przy każdym otworzeniu skrzyni wypada jeden dodatkowy przedmiot. Czyli to jest tak, że otwarte skrzynię, to masz tam trzy przedmioty, a jeżeli należysz do klubu, y, klubu card hunterów, to wtedy masz cztery przedmioty, nie? I tak to działa. Natomiast jeśli chodzi o sam w sobie motyw połączenia RPG z karcianką, to jest tak, masz normalnie postacie, które zbierają doświadczenie, rozwijają się. E, rozwój, rozwój ich polega na tym, że pojawiają się im tak jakby kolejne sloty na ekwipunek. Czyli nie wiem, na przykład masz krasnoluda, który na samym początku ma jedno miejsce na broń, jedno miejsce na tarczę, jedno miejsce na buty. W momencie, w którym zdobywa doświadczenie, to dodatkowo ma miejsce na hełm, nie wiem, ma skill, który jest związany z tym, że jest krasnoludem, skill, który jest związany z tym, że jest wojownikiem, miejsce na drugą broń, na trzecią broń i tak dalej. Z każdym miejscem, który jest na karcie postaci, są przypisane do niego karty, no bo to jest karcianka. Jeżeli masz to po prostu gołe miejsce, to dajmy na to w przypadku miejsca na buty. Jak nie masz nic, to to są po prostu trzy karty pod tytułem walk. W momencie, w którym masz jakieś buty i założysz na to miejsce, to te trzy karty walk są zamienione na karty przypisane do tego przedmiotu. Czyli to może być na przykład kwestia tego, że to jest jakaś zbroja. To może być zamiast walk, nie wiem, fly, albo, albo run, albo dash. To może być też ujemny trade jak, nie wiem, przewrócenie się. I to wszystko jest tak sprytnie zrobione, że dobieranie tych przedmiotów, dobierając przedmioty na postaci, budujesz sobie tak naprawdę talię, którą potem w trakcie tych taktycznych rozgrywek na początku każdej tury po prostu masz cztery karty i grasz w to jak w karciankę, tylko że zamiast wykładać karty po prostu na stół, tak naprawdę za pomocą kart ruszasz swoimi postaciami i walczysz i tak dalej, czyli jest ten element losowy, a talię budujesz sobie tak naprawdę nakładając przedmioty na postaci. Więc to łączy i RPG, bo masz rozwój postaci, i karciankę, bo budujesz sobie talię za pomocą przedmiotów i właśnie ten taki fajny system walki turowej, strategicznej, czy taktycznej, jakkolwiek to nazwać, tak to nazwać, losować później ze względu na to, że nigdy nie wiesz, jakie karty dociągniesz, bo często mi się zdarza mm -hmm. tak, że przegram jakiś, jakiś pojedynek, po czym gram go jeszcze raz i od razu losuje mi się po prostu na dużo lepszą rękę. No to jak w karciance, jak na początku ci się wylosuje lepsza ręka, to łatwiej ci wygrać. Tak. Nie wiem, raz mnie tak, że przegrałem, bo mm -hmm. przez trzy tury nie wylosował mi się żaden atak. Nie, więc naprawdę no gra tak. cholernie wciąga jest bardzo ładnie graficznie zrobiona, bo to wszystko Ale to, jest takim... tam grasz przeciwko komputerowi przeciwnika. Jest tryb multiplayer, gdzie można grać, mierzyć się, się w multi z innymi graczami. Natomiast jest normalnie kampania, gdzie po prostu masz kolejne, kolejne, kolejne misje, czy tam przygody, jak go zwał, to go zwał, które są jakoś tam fabularnie potraktowane, no ale to nie jest, tak. że tak powiem, klub. Card Hunter, ty jak mówisz, właściwie dostępne wszystkie a jest na telefony z Androidem? E, obawiam się, że nie, bo to by było, wiesz co, za tam jednak jest potrzebna, e, ta, no na tablety może by było, dało radę, ale telefony chyba byłyby za małe. Na, na banki jest, hmm. na, przez stronę Card Huntera można pograć, można pograć na Steamie i, i można pograć no przez Congrigate, ale domyślam się, że to wszystkie jakieś tam Armor Games i inne również. I gra jest naprawdę rewelacyjna. No ja wiesz co, muszę sobie zobaczyć w takim razie. Może jak właśnie znajdę fikę tak będę gdzieś ten. Jeśli to działa w przyglądarce, to to, to, to się nie. Ale a propos Karcianek, siedzę sobie w Empiku. W ogóle byłem niedawno w Krakowie. Tam w galerii Bonarka, naprawdę Empik, Szasun. Trzy piętra, na najwyższym piętrze książki, rewelacyjny wybór, na środkowym e, filmy, muzyka i tak dalej. Też fantastyczny wybór i na dole prawda jakieś tam dla pań domu a, i gazety. Ale, ale generalnie e, właśnie w Empiku trafiłem na o której w ogóle nie miałem pojęcia. W ogóle nie wiedziałem, że Galacta, e, a właściwie to Fantas, e, Flight Game, wydaje takie małe zestawy karci gier karcianych. I, I to też, to tak tak nie wiem, czy już słyszałeś o karciance Star Wars Imperium vs Rebelia? Słyszałem, bo wrzucałeś <grych> na grupę. Jeśli no, to wrzucałem ta, zdjęcie ta, to jest, na Poza ten. tym nie słyszałem. Jest To jest mała karcianka, która ma bardzo prostą mechanikę, no nie, bo generalnie w, tam e, to, co kupujesz, to jest, to jest właściwie zamknięta talia. Nie dokupujesz się żadnych kart, nie masz żadnych dodatków, więc na nawet nie jest tak zwany living card game. To jest po prostu jedna zamknięta gra i one tam się, tam się zmieniają tematyki, bo poprzednia wersja tej, tej samej gry była zimnowojena, o czym wspominał Jules, że, że po prostu też e, też taka gra była, to po prostu się wtrzymała w, w klimatach zimnej wojny. Tu oczywiście, no tak jak sama nazwa wskazuje, mamy Gwiezdne Wojny, walkę. Jest naprawdę bardzo prosta, jest taka idea, że mamy zdobyć jakby punkty zwycięstwa i te punkty zwycięstwa zdobywasz przez wygrywanie tam bite w scenariuszu i to jest taka gra właśnie w takie oczko ale w takie oczko z, z twistem nie bo prawda dochodzą jakieś zdolności kart, jakieś ukryta strategie i tak dalej z samych kart, więc rewelacyjna w ogóle gra, jeśli, jeśli to, tylko tak chciałem wstępować, że ktoś lubi gry karciane i szuka czegoś małego, taniego, bo co kosztuje chyba 45 złotych zapłaciłem to, to bardzo polecam, bo w ogóle tak chciałem sobie kupić grę planszową właśnie taką z, z, z, giezdnymi wariami, z Giezdnymi Wojnami, jeśli chodzi o te wszystkie takie y, bi, ala bitewniaki. Masz po prostu, wiesz, wielkie pudło, a w środku trzy malutkie figurki. Nawet są ładnie pomalowane, ale są takie, wiesz, trzy, cztery centymetry figurki, wiesz, jeden X-Wing, dwa TIE Fighter'y i za to płacisz, nie wiem, 150 czy 160 zł. To jest w ogóle absurd, nie? Wow. Więc mówię, odpuściłem sobie te wszystkie super wielkie gry z Gwiezdnych Wojen, mm -hmm. bo to nie było sensu tak, czegoś takiego upować. I właśnie jest jedna taka gra, która e, miała takie abstrakcyjne obrazki, nie? To jakaś taka prosta mechanika, i można grać w nią solo, a drugą grą była właśnie ta Star Wars Imperium vs. Rebelia karcianka i naprawdę yy, świetna, świetna, polecam. No, tak a propos karcianek. tam mi się skoje, że nie, nie sądziłem, że jak będę o niej mówił, bo nie planowałem, ale tak a propos karcianek, to więc tak, no. tak, tak wspominam. No dobra, to teraz... On a ja co, pamiętam, ta to druga to... gra, w którą grałeś, ta Ach, duża gra? No to Call of Duty Black Ops 3. Bum, bum, bum, bum, bum. Znaczy, jeszcze, jeszcze tak rok temu bym powiedział, może nie, półtora roku temu, bym powiedział nie posądziłbym cię, Piotrze, o to, że będziesz grał w takie gry, nie? Tam, mm -hmm. Że to taka, taka wojna, ale w sumie jesteś jednym z, z, z owych graczy w Polsce w Titanfall. A, a przecież Call of Duty, ten, ten Black Ops 3, to jest właśnie taki Titanfall na rysorach, nie? Taki, To jest dosyć do interesująca sprawa, bo m, tak, najpierw singiel. E, Call of Duty Black Ops 3 jest grą, która została skrojona pod e, grupę kilku znajomych. To znaczy, masz tam potwornie hmm. dużo, jak to się brzydko mówi, kontentu do, do gry w koopie. Bo jest główna kampania, którą można tak. przejść w cztery osoby, jest potem dodatkowa kampania, którą można przejść w cztery osoby. A jest, jest split screen? Przepraszam, że tak się nie Jest split screen yes. tylko we dwoje. Jest ewentualnie również możliwość split screenu we dwoje online. To znaczy, przychodzi do ciebie kolega, siada hmm. sobie stało na Sofie, gracie sobie na split screenie i wchodzicie w ramach tego split screena, czy to w multi, czy to w kampanie. Znaczy na przykład przyszedłby do ciebie Bernard, grałby u ciebie tak. na split screenie, a gralibyśmy we trzach, bo ja bym grał u siebie w kampanię razem, nie? czyli tak. fajna sprawa generalnie. Moim zdaniem bardzo szkoda, że no nie cztery no. osoby na split screenie, no ale, ale zawsze no, ale Tak szkoda. właśnie w Halo było, ja pamiętam, że, że w kolejne, kolejne gry miały tam ograniczenie, że może nie, nie, pozwalało, ci grać, e, nie pozwalało ci grać na przykład, nie wiem, w, w cztery osoby na, jednym, e, na jednej konsoli, ale już mogłeś grać w cztery, tylko po prostu, wiesz, e, właśnie w różnych konfiguracjach. No właśnie, więc jest masakrycznie dużo dużo zabawy. W... Sama kampania jest długa, ona jest na jakieś, kurde, nie wiem, 80 godzin. To w ogóle to brzmi długo, ale w środku... W środku nie wiesz, jest że nie, kłamiesz już, Piotrze. <laughs> wiesz co, tak przynaj się, że po prostu grałeś na jakimś weteranie i tam nie, po prostu... Nie, grałem go eee, Ostatnią ostatni, ostatni, ostatni misję musiałem przechodzić trzy razy, dlatego, że się zablokowała raz. Znaczy e, mhm. strasznie Trajarch nakombinował, jeśli chodzi o kwestię tego, czy grasz offline, czy grasz online. Każdy postęp się liczy oddzielnie. Ja przez to, że grałem część misji samemu, a część w koopie, to yy, jak grałem samemu, a potem grałem w kopie, to on mi jakoś nie zapamiętywał, w którym momencie już doszedłem i mm -hmm. musiałem potem ręcznie wybierać misję. Jakoś strasznie to było nakombinowane. Tak. Mm -hmm. i dlatego ostatnią misję musiałem w sumie trzy razy przechodzić chyba, Po raz prawie przeszedłem ją samemu, po czym jak zacząłem grać z kimś, to coś tam się wykrzyczało, więc zaczęliśmy grać od nowa tę misję i ona się zwiesiła na samym końcu i potem trzeci raz ją przeszliśmy. Ehm, ale to jest kupa radocha, się jak się gra no. razem. Plus, jest Nie, to jest to, zupełnie innego, było... tylko wtedy nie zagłębiasz się, Piotrze, w fabułę, no, no bo i gadasz i z kolegą. To jest kolejna wiesz, ciekawa tego... sprawa, bo Treyarch... Posuną się. trajar tak. Trajark, Trajark, jakich zwał, takich zwał. Posunęli się do dosyć odważnego ruchu. To znaczy, mhm. i do zakład, że ogromna większość graczy, którzy przejdą tą grę i nie pokuszą mhm. się o szukanie w internecie informacji, nie będzie miało zielonego pojęcia, o co w nich chodzi. To znaczy, inaczej, oni będą mieli jakąś swoją wizję tego, co widzieli, ale nie będą wiedzieli, mhm. jaka jest naprawdę. Bowiem, mhm. żeby dowiedzieć się tak naprawdę o co chodzi w grze, masz po prostu kampanię, misja po misji, coś tam się dzieje, jakieś wydarzenia, ktoś tam jest dobry, ktoś tam jest zły, kogoś tam ścigasz, no jak to no w Call of Duty. Natomiast my polega na tym, że w momencie, w tym przejdziesz kampanię yy, i zaczynasz sobie szukać informacji, bo to zakończenie jest takie, że kurde, w sumie ciężko można uznać, że no trochę what the fuck. Black Ops 4 będzie. No, na, no to na pewno będzie, to jest pewne, że będzie. Mhm. Natomiast w momencie, w którym zaczynasz szukać informacji, o co chodzi jakby, to nagle okazuje się, że gra tobie Absolutnie podała na tace rozwiązanie zagadki, o co w niej chodzi tak naprawdę, ale ty w ogóle na to nie zwróciłeś uwagi. I absolutnie mm -hmm. nie ma szans, żeby ktokolwiek na to zwrócił uwagi. I w momencie, w którym na YouTube trafisz na filmik, który po prostu zbiera te rzeczy, które gra tutaj pokazała, na które nie zwróciłeś uwagi, nagle jest takie wow, ale numer. Więc za to no, się należą to super, moim zdaniem no sumie... do brawa. Bo wiesz, no większość ludzi w ogóle na to nie zwrócił mm -hmm. uwagi. Uzna, że przeszła w tę grę, fabuła jest trochę bez tak. sensu, nie, nie ale składa widzisz, się Ja myślałem, że pójdziesz w takim troszeczkę innym kierunku, że, że, że powiesz, że po prostu ta fabuła jest tak niejasna że jak sobie nie poczytasz, no nieco się tam wydarzyło, to tak naprawdę nie zrozumiesz. Ale to, że mówisz, że są pewne elementy, które jeśli jesteś postrzegawczy, dostrzeżesz i, i, i je połączysz, wiesz, połączysz kropki li, linią. Znaczy, i tak, moim, moim zdaniem wydarzy? to są te elementy, ale ja idę o zakład, że nikt grając nie ma szans na nie zwrócić uwagi. Wiesz, to jest, to jest trochę mhm. tak, jak miałeś, nie wiem, w Bajuszoku Infinite. Gra tobie od początku tak. pewne rzeczy pokazywała. Ale dopiero jak ją skończyłeś, to wtedy okazało się, że ej, ona faktycznie mi to pokazywała. Czy nie wiem, jak miałeś w szóstym zmysle, mm. że teoretycznie mm. rzecz biorąc, film yy, cię nie oszukiwał, bo nigdzie nie padło tam tak. to, to, co zostało wyjaśnione na końcu, ale tak, z drugiej ale strony. Umiejętnie nic... odwracali twoją uwagę. No, Dokładnie. Po prostu to jest genialne w tym filmie, jak, jak twoja uwaga, jak, jak, jak, jak u, u, ta iluzja, no nie tego, co się dzieje na... iluzja filmu idealnie się przeplatała właśnie z, z tym z, z tą historią. Wiesz, że to, jak po prostu był prowadzony kamera, wiesz, to, to, to, f, f, ten spokój tego filmu, no nie? To idealnie się łączył z tym, co się tam działo. I tak, szósty z rzeczywiście jest, rzeczywiście, to jest, jest absolutnie majsterne od tego właśnie, jak pokazać, wiesz, to jest właśnie ten dysonans e, taki e, poznawczy, no nie? Że jeśli znasz klucz, to widzisz tą scenę zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy jej nie znasz, tego klucza. Ale e, właśnie to jest ciekawe, jeśli chodzi o w ogóle serię Call of Duty, że ja nigdy tam, Chyba, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie już tego podeszłego wieku, wiesz, jakieś demencji, nie wiem, dysmuzgi i tak dalej, ale ja nigdy nie rozumiałem w ogóle tej fabuły. Advanced Warfare chyba miał taką najjaśniejszą fabułę ze wszystkiego, bo było tak, wiesz, dosyć jasne, że mamy te wiesz, ja, no, mamy no, tę to korporację, to mamy no, Kevina Spacey, który jest, wiesz, filmowa... Frankiem Underwoodem. Tak, karto tak, z przeszłości tak. Jest, jest niby dobre, tak naprawdę jest zły i tam i walczymy z nim, później bo, bo, bo i i szyszami. No, ale pierwsza fabuła w przecież... Modern Warfare... Nie, mod... powiem tak, Modern Warfare to jest zupełnie oddzielna para kaloszy. Modern Warfare, jeżeli traktujesz się je jako trylogię, to w trakcie drugiej tak. części można sobie po prostu operacyjnie usunąć mózg i grać bez niego, bo to, co to się tam, tam się dzieje, to jest jakaś kompletna masakra. Ale na przykład no, Ops pierwsze... Dyskoteka po prostu, informacji. Pierwsze Black Ops miały świetną historię. I ona też była z twistem, tam wiesz, niektóre, niektóre tak, rzeczy tak. się okazywały dopiero na koniec. To, to była naprawdę bardzo, bardzo dobra historia. I ta historyjka nie, nie, w, to, to, to, to w LeCopsach to, to, to trzecich jest dla mnie przez ten fajny myk, który oni sobie tam wymyślili i zrobili, jak najbardziej zaskakuje. Nie, nie spodziewałbym się takiej głębi, może to za dużo powiedziano, ale no niech im będzie, tak. po y, Call of Duty. Teraz dalej. Y, mm -hmm. Przejdźmy do multiplayer, bo ja zazwyczaj, zawsze grałem tylko i wyłącznie w single. Przeszedłem prawie wszystkie Black Ops, znaczy wszystkie Call of Duty, tylko i wyłącznie kampanię z mm -hmm. Odpalałem, grałem, kończyłem, było fajnie. Zawsze jak odpalałem multi, to po dwóch meczach dochodziłem do wniosku, że to nie jest dla mnie. No ale tak się mm -hmm. zdarzyło, że y, tym razem miałem z kim grać w to multi i byłem na to mocno namawiany, no i mm -hmm. było dokładnie tak samo. To znaczy Przez po każdym kabacijcie. meczu przekonywałem się, że absolutnie to nie jest gra dla mnie. I to przekonywałem się o tym bardzo boleśnie, bo to było tak, że tak jak powiedziałeś, w Titanfall radziłem sobie bardzo dobrze. Nie wiem, nawet jak grywałem swego czasu w do to raczej też byłem w, w, wyżej niż połowa tabeli. Eee, a w tym multi dostawałem przepotworny łomoc. Wiesz, typu. Aż to wiem, nagle... 10 do 30. Eee, kill death oczywiście, w sensie, że, że 10 zabitych i 30 śmierci. Mhm. Ma masakra, kompletna masakra. Po czym nagle zacząłem grać w tryb hardcore. Zmienia się pada na... Elajta. Nie. Zacząłem grać, na PS4 -ce. zacząłem grać w tryb hardcore, bowiem Call mm -hmm. of Duty ma coś takiego jak tryby standardowe, gdzie tak. są tam te wszystkie deathmatchy, team deathmatchy i tak dalej. I ma również coś, co się nazywa hardcore, który różni się tym, że nie ma tam hada, w ogóle jest wyłączony. Ginie się właściwie tak, po dwóch strzałach, Ma się, ma się bardzo tak. mało życia, że dwa, dwa strzały giniesz. No i niby jest tak właśnie bardziej bardziej hardkorowo. No i wobec tego, że zacząłem grać mm -hmm. w ten hardcore, to nagle ratio się zamieniło i zaczęło być dodatnie. 1-5. Znaczy, nie wiem, 15 zabitych, 10 I że że, wiesz... I czyli się, po prostu że... nie grać z Gimbazą <głos> no właśnie. i, i po, sposób na sukces. Wiesz, z drugiej strony to jest kompletny absurd, bo yy, wydawałoby mi się, że jeżeli nie radzę sobie w tych standardowych trybach, to w hardkorze mnie tam po prostu dojadą do zera. Okazało się, że wręcz odwrotnie. Co, nie tego, radzę sobie w że... standardzie, to... a w tych trybach hardkorowych bo hardkor... bardzo dobrze się bawię. Bo hardcore jest, jest jednak takim właśnie trybem, gdzie, gdzie gdzie doświadczenie i wiek nie robią swoje. Rzeczywiście zyskujesz na to, że inaczej inaczej patrzysz na grę. Też tak jak mówisz, mówisz, no, to, to, że na przykład trafisz kogoś dwa razy i już wystarczy, że ginie, to jednak dużo daje, dlatego że Ile razy ja na przykład przegrałem potyczki, wpakowując yy, pół, czy nawet cały magazynek strzelając się tymi, nie wiem, prawdopodobnie czułem się jak, jak ci cyrkowcy, którzy rzucają nożownicy, prawda? Jest ta tarcza, jest koleś roz, roz, wiesz, rozciągnięty na tej tarczy i on się kręci i ja nie mogę go tym nożem trafić, nie? To tak strzelam właśnie z te... Ile razy było takie sytuacji? bo właśnie te wszystkie takie dodatki, te wszystkie te... Cały ten... Całe to dobrodziejstwo tych gier właśnie yy, perkowanych, na przykład teraz jak gram w który o której wspomniemy później, no nie? gdzie jest właśnie parę takich elementów, że nie wiem, masz jakiś lepszy pancerz, lepsze coś tam, jakieś dodatkowe rzeczy, no nie? powodują, że, że, że trudniej jest zabić tego przeciwnika, bo on ma właśnie te wszystkie ekstra dodatki, które sobie odblokował, być może sobie kupił za mikropłatności itd. i tak to, dalej. I to wprowadza taki, taką nierównowagę do rozgrywki. Taką, a właśnie Hardcore to jest tak, taka, taka czysta w swojej postaci, rozgrywka, bez, bez właśnie jakichś takich wzmacniaczy, ulepszaczy, dodatków i tak dalej. I na przykład jeśli chodzi o Battlefielda, to ja mam taką grupę znajomych, że oni zawsze tylko grają właśnie na takim hardkorze, nie? Oni, oni brzydzą się wręcz takim normalnym trybem, nie? gdzie że gdzieś, broń Boże, że w ogóle mieć minimapę, no nie? Nawet wydaje mi się, że minimapa to już jest skandal, no nie? Żeby mieć, no nie? więc Więc ja to bardzo rozumiem i to jest, i to jest świetny tryb, no nie? Tylko, że widzisz, ja na przykład absolutnie nie trawię tego, tej całej... Jeśli jeszcze w, w Titanfallu to jeszcze było fajne, bo w Titanfallu oni, oni to dobrze ze smakiem robili. Wiesz, cała ta futurystyczna otoczka z tymi wszystkimi zabawkami, z tymi duperelami i tak dalej. W Titanfallu była ta, ta, ta pozioma i, i, i znaczy y, pionowa i pozioma scena walki, wiesz, że to bieganie po ścianach. Tak, to w się tak dalej, to było. Niosą, Tutaj teoretycznie rzecz biorąc, masz double jumpa i masz bieganie po ścianach, ale ono w ogóle nie występuje. Titan fall był bardzo dynamiczną i szybką grą przez to właśnie, przez to, że a to wskakiwałeś na budynek, a to tu biegłeś po ścianie, a to się odbijałaś, a to nagle lądowałeś gdzieś tam. Tam się, tam się wszystko działo w trzech wymiarach. A tutaj mhm. to jest dalej typowy Call of Duty. To, że możesz kawałek przymiec ze ścianą, nic nie zmienia kompletnie. Bo to bieganie po ścianie jest... No, już to jest dalej dokładnie tak samo, jak zawsze było. Natomiast też jest śmieszna ja ogóle... rzecz, na które zwróciłeś uwagę. Ta gra to już jest kompletny kosmos, jeśli chodzi o science fiction. To jest to mrok nie, 2150. Masz roboty niczym z Gwiezdnych Wojen, jakieś czternożne pająki, które walą do ciebie z rakiet. Masz tak. androidy człekokształtne, które, których jest tam masa w kampanii i wiesz po prostu są używane jako normalna armia. Mhm. A wszyscy strzelają ogóle, sprzywadzi... z zwykłych karabinów maszynowych. No tak, jeszcze wprowadzili te, te, a propos te, tej, tej dodatkowej mechaniki, bo zawsze jest coś nowego. Ja nie przypominam sobie, że to było w Advanced Warfare, czyli to takie cofanie czasu. Czy jak znaczy, giniesz, to odprzywiesz... nie, nie, tu nie ma cofania Przy czasu. Nie, nie, Przed zginięciem, tak? Jakoś tak, że możesz sobie cofnąć? Yy, nie, nie, tu nic takiego się. nie ma. To jest tak, że to są moce Jedi. To znaczy... Yy, no, no, no, coś jest jesteś... tu, że tak, to, to brzmi, jest. Przenosi cię, jakoś cofa cię, ciebie. Nie czas, tylko ciebie jakoś do innego miejsca, tak? Znaczy nie, to jest jedna z tych mocy. Chodzi o to, że tutaj masz w trakcie tej kampanii singlowej rozbudowujesz sobie post. I oprócz tego, że rozwijasz sobie bronię, tam dodatki i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, to również rozbudowujesz sobie umiejętności, które masz tak jakby, tam to się nazywa, że to są jakieś cyber coś tam. Natomiast one, jak mm -hmm. na to patrzysz, to wyglądają jak Moc Jedi, czyli na przykład gość wystawia rękę przed siebie i nagle wszyscy przeciwnicy zaczynają się palić w, w, w zasięgu. Albo, do, dokładnie tak, albo wystrzeliwujesz jakieś takie nanity, które zaczynają ludzi gryźć. I, no, no, ale to jest nieprzydatny bajer. Właściwie. Znaczy, to nie to no, w to kampanii trochę, to, no, to się no, tak no... używa, ale, ale w multi nie ma to żadnego przełożenia. No bo kampania musi być, wiesz, ciągle coś nowego, wiesz, jakiś nowa mechanika, jakiś nowy mechanizm, coś, coś, co tutaj sprawia, że... Ta... Znaczy, mnie jaka Black Ops 3 w ogóle kręci, jeśli chodzi o, o to, żeby zagrać tą grę, ale zupełnie mnie nie kręci multi. Właśnie dlatego, że jak ja grałem w Advanced Warfare, to ja w ogóle nie czułem tej przyjemności, którą miałem, jak grałem w Modern Warfare. Dla mnie naprawdę Modern Warfare 2, jeszcze tak powiedzmy 3, to, to, były, to były takie optymalne gry. Ja w Modern Warfare 2 chyba grałem najwięcej wersji pecetowej i, i, i to było tak, że to, to był taki, taki czysty fan. i to nawet yy, mogłeś grać rzadziej, częściej i tak dalej, ale jeśli byłeś w miarę taki na poziomie, to to, to wiesz, to, to nie i za często i, i miałeś tam przyjemność z rozgrywki i tak dalej, wiesz, bo ona była właśnie przebarowana tymi dodatkami. Nie było mocy Jedi, nie było wspomaganych pancerzy, nie było... Wiesz, tak naprawdę grałeś taki trochę... Coś pomiędzy takim trybem normalnym, a trybem hardcore bez tych zabawek. czyli po prostu wiesz, ginęło się dużo, ale jednocześnie właśnie to, to, to jest z tego znane tylko że szybko się respawnowałeś, szybko wracałeś do akcji, szybko mogłeś... Yy, yy, nie wiem, odwdzięczyć się, zrewanżować, no nie, zemścić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to było fantastyczne. I tam też taktyka miała znaczenie i tak dalej. Ja pamiętam, że y, miałem taki taki dzień, że byłem jak na skrzydła, skrzydłony byłem po prostu, nie wiem, czy jakiegoś y, psychodżeta wziąłem, czy coś takiego, że po prostu fantastycznie mi szło. I nawet ludzie, bo to też kultura jest, to nie jest to, to free-to-play dzisiejsze, że cię wyzwą, wiesz, od, od m Jepców, czy jakiś tam ten, yy, i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest, wiesz, tam była kultura, no, świetna gra, no nie, i tak dalej, good game, bo wiesz, że ja nie mówię o Xboxie, bo na Xboxie tam zawsze były jakieś krzykacze na live, to tam tak, to, to robiło swoje, ale nie wiem, jakoś tak przyjemnie mi się grało, wiesz, zupełnie inny klimat. I teraz jakoś tak zupełnie, wiesz, cała ta otoczka futurystyczna, przecież ja uwielbiam science fiction, ale po prostu gdzieś mi to wszystko nie pasuje, wiesz, jakiś tak nie, nie, nie, nie tego szukam w shooterach, nie? Że, że przesadzili po prostu z tymi właśnie mocami Jedi, z tymi gadżetami. No, to Ale no. fabuła, jak najbardziej, ja sięgnę po... po, po, po e, Jakbyś ładnie e, tak, poprzed... wiesz co, bo ja teraz mam problem z tym, że ja mam za dużo gier, no, to, wiesz, jest, to, jest ten, niestety... to jest okres świąteczny tak, i nagle człowiek już tak, tak, tak. no, Aż do wiosny. Wiesz. Tak, bo na mnie czekają w kolejce nawet y, taka gra, tu cię zaskoczę, naprawdę cię zaskoczę, Piotr, a ile się zakładam, że cię zaskoczę? No nie wiem, ja... Jeszcze... Assassin's Creed... Unity. Unity A, a no nie zaskoczyłem cię chyba, nie? A tu może, może ci mówiłem, że mam. Chyba mówiłem, to już w takim razie. I ta gra oczywiście ona jest w, w takim naj, naj, najbardziej takim na, dalszym końcu, no nie tej kubki, ale, ale między innymi, wiesz, Fallout 4 mi do skończenia. E, to, Tomb Raider nowy, Rise of Tomb Raider. Wiesz, e, no, fantastyczna gra. Ale to o, o tym porozmawiamy, ale e, c, e, co tam jeszcze właśnie w, o tym Black Opsie 3 możesz, Nie, no to tyle, bo to wiesz, po powiedzieć? prostu dla mnie dość, po prostu z mojego punktu widzenia bawi mnie to, że nie radzę sobie kompletnie jestem masakrowany w trybie standardowym, a na Ekspercie gra mi się bardzo przyjemnie. Naprawdę Miałem ostatnio, tak, że wracam do domu, grałem najpierw trochę w of Hunter'a na laptopie, a potem odpalałem... Tak, żeby się najpierw, wiesz, tak podkurzyć. Tak w sensie. a, a potem odpalałem tego koda i grałem tam, wiesz, do drugiej, trzeciej w nocy w multi. Tak, tak, ale nie ti bagujesz przeciwników, nie nie wyzywasz ich, tak, tak, to tak. Jest, tak, tak zawsze good game jest na koniec. Zmierza. Tak, znaczy generalnie Gigi. nic nie ma, bo my sobie gadamy na PS4 imprezie, właśnie, tak. więc nawet nikt nie mm. słyszy, czy ktoś coś mówi. Ale jestem, mm. wiesz, w krótkim okresie czasu wyszły gry, które się nadają do multi. Masz Battlefronta, masz Core no masz Halo, w którym też tryb, tryb multiplayer mm. jest bardzo rozbudowany. Tak. Więc... Znaczy, wiesz co, ale to jak chcesz, to możemy porozmawiać chwilę o no, Halo. No to do Halo gałeś. po ostatnim może przypadkiem. Ja skończyłem halo, halo 5, wiesz, ten cliffhanger nie zerwał mi. Znaczy, tyle się naszałem, że ten cliffhanger to jest jak cios, wiesz, z, z, płasz, z płaskiego, albo w podbrzusze, tak. Wiesz, jak Mameda Halidowa. Więc yy, mówię, okej, okay, nie? Już byłem tak przygotowany, że po prostu będę się wkurzał. Bo ja pamiętam ten słynny, yy, słynne zakończenie, ten słynny cliffhanger części drugiej. I to był taki cliffhanger, który po prostu, wiesz, jak w najgorszym filmie, chociaż serialu, ale wiesz, wiedziałeś, że ta kolejna część będzie, więc jakby to było do, do, do przegryzienia. I tutaj tego cliffhangera tak naprawdę nie ma. On jest, ale on, on nie jest o takiej mocy, no nie, jak, jak mi się wydawało. Po prostu ta historia gdzieś jest taka, taka mętna, taka nieciekawa. No to, że to, co, czego się obawiałem na przykład, że będzie bardzo mało Master Chiefa, no to się potwierdziło że Master Chief jest w kilku misjach i tak naprawdę ten, y, promuje się jakby no, no, nowego bohatera, ten Locke, no nie który który jest chyba byłym y, jakimś tam żołnierzem ODST i tak dalej, on, on teraz jest Spartanem, wiesz, jakby z niego się robi tą, tą główną gwiazdę i to, to okej, okay, no, to ja rozumiem, że może rośnie nowe pokolenie, ale to nie, nie jest dla mnie. I to multi, które jest w, w piątej części, to nie jest to multi, które jakby można powiedzieć, że to jest najlepsze multi w, w Halo 5, jakie było. Oczywiście mechanicznie tam jest wiele Usprawnień, ale generalnie wiesz, nie ma, nie ma takich elementów, które były w Halo 3, które pokazywały, że po prostu, nie wiem, Bungie chyba oszalało, no nie, ale oni tam, wiesz, tam był ten theater, tam było Forge, tam było to, że kręciłeś filmy, to mi się bardzo podobało, że to było takie trochę jak z starych takich czasów, tak, tak kręciło się filmy na przykład w Quake'u, że miałeś po prostu... Yy, yy, gra zapisywała ci rozgrywkę całą i później mogłeś tą rozgrywkę sobie sekunda po sekundzie, klatka po klatce oglądać z każdego fragmentu mapy, wiesz, jakby nie, nie miałeś wideo zapisu, tylko miałeś zapis rozgrywki i naprawdę fajne ten rzeczy, tam były, wiesz, mogłeś analizować strategii i tak dalej, tego tutaj nie ma, nie? więc jest jest mniej tych trybów i tak dalej, więc A tam ten Forge'e, nie Forger, coś tam to miało być strasznie rozbudowane i w ogóle takie nastawione na hardkorowe granie i, i co i nie? No właśnie tego, tego nie ma, wiesz, szpiące. No, Ja wiem, że tam pewne rzeczy będą dodawane i tak dalej. Już podobno y, jest y, parę elementów, których nie było w jakichś tam dodatkach. I to nie mówię, że o płatnych dodatkach, tylko do no, ale też wprowadzili ten model mikropłatności. Czy, czy on jest bolesny, czy nie, no nie wiem, ale to jest takie, takie pójście w tym kierunku, że masz, y, y, y, wiesz, bo to jest rozwinięcie tych, tych mikro nie mikropłatności, tylko perków, nie? Jak Call of Duty wprowadziło te perki, wiesz, to rozwijanie, wiesz, ten prestiż, gdzie, gdzie rozbudowywałeś sobie broń. To, to było fantastyczne, ale to było jakby permanentne, wiesz, odblokowywałeś sobie broń i czasami ta broń nie była lepsza od innej, czasami była, ale to jakby budowałeś sobie jakby pewne preferencje, ale też mogłeś po prostu iść tylko po prostu w, jakby w kierunku rozwijania się, nie wiem, albo granie cały czas tą bronią, ale rozbijałeś tę broń i nikt ci tego nie zabierał, wiesz, to nie było tak, że masz jakąś super broń i możesz ją tylko użyć raz i później byś jeszcze razem zapłacić albo, nie wiem, użyć jakiejś karty, żeby ją wykorzystać i tak dalej. I później zaczęto właśnie wprowadzać takie takie odnawialne y, dodatki, nie? Jakieś boosty do, do, do tego i tego właśnie jest mnóstwo, no nie? I one dużo dają, wiesz, w halu, poprawiają rozgrywkę i tak dalej, ale wszystkie takie lepsze rzeczy, one właśnie opierają się o tą walutę w grze którą jest dosyć, e, e, mozolnie się ją zdobywa, albo ją zdobywasz właśnie płacąc pieniążkami. I już ten e element, no nie, mi się mniej podoba, chociaż przyznam, że wiesz, Halo, w, w, w, w, w tą swoją rozgrywkę ma nadal fantastyczną, wiesz, no, to jest nadal świetna gra, jak chcesz po prostu sobie postrzelać nie wiem, czy Team Deadman, czy masz te, te te większe takie bitwy, no niektóre są bardzo ciekawe, bo one są zbudowane na zasadzie, ja nie powiedziałbym e, moby, no nie, ale masz coś takiego, że masz Pewne rzeczy, które musisz z, zrobić na, na mapie, pewne punkty musisz zdobyć. Jednocześnie punkty zdobywasz, robiąc jak nie wiem, zabijając postacie typu NPC, jakich, jakichś, osób i tak dalej. I to wszystko jest na mapie, jest potężna mapa, jest dużo zawodników. To jest rewelacyjna rzecz, to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. No szkoda, że po prostu te, te inne rzeczy się nie pojawiły. Szkoda, że po prostu Halo Master Chief Collection, cały ten multiplayer ambitny, jest złożony, że to się gdzieś wysypało, że oni sobie nie poradzili z tym kodem, że wymieszania tych wszystkich gier, wiesz, tego matchmakingu, że, że, że to gdzieś nie wypaliło, bo bo, bo szk no szkoda tego, no nie? I, i te... Ale a propos właśnie multiplayera, wspomniałeś o, o Battlefroncie. grasz w Battlefront'a, Gwiezdne Wojny i eee, Star Wars? Zainstalował się na konsoli i czeka na, na chwilę czasu. <laughs> wiesz, to no, tak jak mówię, ostatnio ty... ciągle kod i ciągle, yy, ciągle tak. yy, ojej, Card Hunter. Natomiast, jak o tym powiedziałaś, bo jest pewien problem. Ostatnio, w przypadku niektórych gier e, e, multi, bo to zarówno dotyczy Call, Call of Duty, jak i, i, i Battlefronta, obie te gry mnie w wersji cyfrowej. No i zarówno jedna, jak i druga ma taki ciekawy sposób instalacji, to znaczy instalu ściąga się ze sklepiku jakieś tam, nie wiem, 15-20 giga, po czym odpalasz grę tak. i w trakcie, kiedy masz otwartą grę, ściąga się reszta. Przez to, że moje łącze nie należą do najszybszych, to Call of Duty mi się stało, chyba nie, już nie pamiętam, ale, ale musiałem po prostu włączać grę i zostawić konsolę i robić coś zupełnie innego, żeby on się wtedy ściągał. Hmm. Bo on się ściąga tylko wtedy, kiedy masz grę odpaloną. I Te. dokładnie to samo jest z Battlefrontem, że, że ściągnie się Tobie tam, nie wiem, 15 czy 20 giga, odpalasz grę, jest coś na zasadzie zapchaj dziury, które polega na tym, że biegasz sobie wadarem i zabijasz rebeliantów, a w międzyczasie mm -hmm. on tobie masz na wody na dysku. coś mi się obiwało, że gry. Tak jest, tak. I w momencie, w którym masz tą Aha. grę z płyty, to strzelam, że to po prostu wiesz, grasz 10 minut, czy tam 5 minut i masz grę na dysku. Natomiast w momencie, w którym on po prostu musi dociągnąć tam te 30 giga, czy 40, przez jeszcze słabo łączu, to ja pograłem chwilę, zabiję 100, rebeliantów i uznałem, że okej, okay, dobra, to robię pauzę, zostawiam pada i mm -hmm. czekam aż mi się ściągnie. No nie, no ale, ale ale to przyznam ci, że, że, że, że jaka mam tego problemu, bo w wersji pc to po prostu, wiesz, ściągasz, instalujesz i, i, i, i, i grasz, nie? Chociaż było zaskoczenie, bo ja na przykład nie jestem early-adopterem tak zwanym sterowników wszystkich i tak ja dalej. zaczekam, aż, aż, aż wszystko będzie sprawdzone i dopiero, nie wiem, jakąś tam kolejną generację, powiedzmy tam raz, powiedzmy, na dwa miesiące sobie instaluję nowe sterowniki, a tu już gra wymaga ode mnie, żebym miał nowe sterowniki zainstalowane. Więc to jest ciekawa rzecz, że jakby te sterowniki są pod, pod Gwiezdne Wojny. No ale oprócz tego, powiedzmy, elementu, to nie miałem żadnego problemu z instalacją. Właśnie no to, to jest może ta wersji wersji pecetowej góra. Yy, czy w wersji konsolowej na PlayStation 4 masz pełny dubbing? Czy, czy napisy i po angielsku? Chyba po angielsku i napisy. Bo nie zrób... myślę, no, myślę, że gdzieś gdzieś zwróciłbym uwagę ses... na to, gdyby po polsku Wador, ale... Właśnie zastanawiaj się, czy, nie, czy gdzieś nie, nie, nie, nie mi się o, no o co, uszy, ty? że... Dubbing w Star Warsach? Szkoda. No jak? No, czy, co ty, nie kupujesz gazety wyborczej w każdy wtorek i środę teraz? Jak to? Przepraszam, co? Jest, no, w każdy wtorek i środę masz y, część Gwiezdnych Wojen, filmu. O, no, proszę, po polsku. No, jest. I oprócz tego, że tam jest właśnie wersja z dubbingiem, to na, ty, na tej płycie nic nie ma, bo tak, to są takie bida wydania. Właściwie to no, mogę powiedzieć, że, one są, Borszy, że to są rzeczywiście do gazety. Tak, tak że są to w plastikowych pudełkach. Ja nie w jakichś takich, wiesz, książeczkach. I problem jest z tym, że, że te wydania są absolutnie pozbawione jakichkolwiek dodatków, jakichkolwiek elementów yy, no, podnoszących jakość, jakby walory no, nie? Tego, tego wydania. To jest po prostu film na, na płycie. człowiek postanowiłem zrobić sobie tą kolekcję taką właśnie ze względu na dubbing, bo ja jestem wielkim fanem w ogóle dubbingu polskiego. Nie każdego, ale akurat tak sobie pomyślałem, że ja na przykład będę moim latoroślom puszczał Gwiezdne Wojny, to oczywiście w języku ojczystym, o. a nie oryginalnym. No to isa, szef szef szef? Być... A jaki masz plan? Czy będziesz puszczał no właśnie... 4-5-6-1-2-3, czy 1-2-3-4-5-6? Nie, myślę, że zrobię eksperyment, wiesz, na jednym dziecku 1-2-3-4-5-6, a na drugim 4-5-6-1-2-3. I tyle, nie? <ślał> Problem rozwiązany, nie? I później będzie można powiedzieć, co, co było lepsze. Chociaż... <ślał> Też, sam, sam jeszcze się zastanawiam, bo e, kwestia jest taka, że być może na przykład e, ta, ta trylogia, która wyjdzie, wychodzi teraz, nie? Przecież mamy teraz siódmą część. Mam nadzieję, że ona będzie oznaczona jako się bo nigdy nie widziałem, że to jest o, oznaczone jako epizod siódmy. Znaczy czy widziałeś? No, nie, nie. Widziałem tylko... Tylko jest Force, Force Awaken. Awaken tak Przebudzenie mocy, Gwiezdę Wojny, ale nie ma, że to jest epizod siódmy. I czy to już... Bo jeśli to nie będzie epizod siódmy, to no... Wow co ten DJ Abrams wyprawia, no nie? Znaczył ale to będzie epizod pierwszy, sobie. wyobraź sobie. Nie, też w ogóle była masakra. Bo to, że on już zrobił tam reset i już podobno postacie niektóre są... Znaczy ja nie mówię w ogóle w filmie, tylko ze względu na to, że nastąpił taki pełny reset, tak? I komiksów, i książek, że wychodzą nowe rzeczy, to jakby nastąpił taki reset tych postaci, no nie? I pewne na przykład osobowości, zachowania troszeczkę się zmieniły. No ale to... Nie chcę się zagłębiać, no słyszałem różne, różne opinie, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Najpierw oczywiście trzeba film zobaczyć i, i, i wtedy będzie. Ale mm, e, no, ale a propos tych wydań, to właśnie, no, jak ktoś chce mieć po polsku kolekcję e, nie tanio, bo to w, wszystkie te filmy będą cię z razem z gadami kosztowały chyba 180 zł, To, to, to różnie jest. To lepiej ale... 250 kupić zestaw tej kolekcji na DVD. Tak, z jakimś, z, z dodatkiem, prawda, i tak dalej, chociaż e, teraz wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami e, sprzedaje się za pełną cenę. Filmy zostały wydane na, na, w, w takich steel case'ach, w tych stalowych takich pudełeczkach i to już odpowiednio dużo więcej kosztuje, więc no jakby teraz złote czasy znowu są na dla, dla Gwiezdnej Wojny. Właściwie w każdym sklepie, w którym jestem, coś sprzedałem. Nawet w Lidlu widziałem wiesz, jakieś, jakieś figurki, jakieś larki Darmola i, i jakieś postaci z tego serialu Star Wars Rebellianci. Nie, nie, nie, nie kojarzę ja dokładnie. Ja widziałem dzisiaj nie, na Facebooku ktoś wklejał zdjęcia normalnie papierów, ręczni znaczy ręczników papierowych z logotypem i z wadarem narysowanym. Normalnie to w Polsce, mm. No, ja mam, ja mam kolegę, który pytał się, czy ktoś nie jest zainteresowany e, ręcznie, bardziej lub mniej e, przygotowymi kafelkami z wizerunkiem Wejdera. Znaczy oczywiście nie zależy że zdjęcie, no nie, ale taki właśnie dwukolorowy, wiesz, w, taki wyryty obraz Wejdera. No. I teraz jak sobie myślę, że jakby teraz z tym wyszedł, to by miał zupełnie więcej Henry, ja to gdzieś tam rok temu z tym krążył i to jeszcze chyba wtedy, rok temu albo dwa lata tam, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że J. Abrams, że w ogóle Lucas sprzedaje prawa do Gwiezdnych Wojen Disneyowi i tak dalej. No ale a propos czy rozumiem, że posmakowałeś Lorda Vadera? Tak. botów. To trochę przypomina intro takiej fantastycznej gry, docenionej bardziej lub mniej, ale jednak przez pewną grupę fanów na pewno, między innymi mnie. The Force Unleashed. Pierwsza część Star Wars. The Force Unleashed. Pierwszą czy drugą doceniłeś Pierwszą. tak bardzo? Pierwszą. Pierwszą. Druga to jest pierwszy, właśnie pierwszy taka woda... Pierwsza super, taka była świetna, woda świetna gra, a ten tak, tak, tak, tak, tak. Wody po kisielu, wiesz, cztery godziny rozgrywki i tak dalej, to była dwójka, to mi się nie podoba, ale... Początek The Force Unleashed właśnie jest taki, że od razu masz te wszystkie moce, jesteś Wejderem, chodzisz o ile się nie mylę po kaszyku, rzucasz tymi biednymi iłokami, wiesz, na lewo no i prawo tak, tą mocą. Tak, tak, tak, tak. Super sprawa, super sprawa. I, i tutaj ten Wejder ma chyba trzy te główne mocy, nie? Duszenie, rzucanie mieczem i silny atak, nie? No i oczywiście tam no on tak. może odbijać laserki, no nie? Tą swoją fantastyczną umiejętnością odbijania laserków, nie? Wejder jest, no, no, tak. jest, jest, jest, jest, jest, jest mega kozak, jakbyś zagrał jakbyś w końcu właśnie ściągnęł, by ci, i zagrał więcej, to byś zobaczył, że tam jest po prostu bardzo fajny element, motyw, chociaż mogłeś o tym widzieć o tym słyszeć, albo albo to widzieć że masz ten taki tryb, bohaterowie i łodszy czy, czy złoczyńcy, bohaterowie i złoczyńcy, słyszałem, chyba to, to, to, to. i tam masz po prostu trzech na trzech plus mięsko, czyli na przykład, nie wiem Palpatine, Lord Vader i Boba Fett kontra Luke Skywalker, Han Solo i Leia i to jest bardzo sympatyczny tryb, no nie? I chodzi o to, że wiesz, że mięsko tam może się wybijać jak chce, ale chodzi o to, że która pierwsza drużyna zabije tych bohaterów. I ja tam pierwszy raz posmakowałem właśnie mocy yy, Imperatora, no nie? Palpatina. I naprawdę ja mówię, kurde, ale mi się przykurcz trafi, bo to losowo ci wybiera, hmm. nie? Yy, Wiesz, nie wybierasz, kim chcesz grać, tylko po prostu no taka, tak, się, tak się trafiło. Ale jest spoko. I nagle mówię, kurde, co to jest za kozak, nie? Wiesz, koleś się porusza, jakby był takim, tylko tym pelerynką na wietrze, ale rzuca tymi piorunami, ciska, jakiś mocą tak dalej, fantastyczna, fantastyczna sprawa. I tam, wiesz, po prostu jak się rzuciłem na, na leje, to to, to to mokra plama z niej została, naprawdę. Bardzo sympatyczny tryb właśnie. I on trochę mi przypomina, ze względu na to, że w, w, w tych trybach, gdzie grasz bohaterami, no nie, kamera automatycznie przełącza ci się do, do trybu takiego trzecioosobowego. Czyli nie możesz na przykład z oczu Wejdera być, nie czyli oglądać, nie co on widzi w tej masce, prawda, tylko widzisz go zapleczać, tak jest z każdym bohaterem. Jak w tym, jak w Jedi Academy. Nie, czekaj, jak się tak, nazywała... Tak. Była to taka... Jedi Outcast, Jedi, Jedi Academy. Outcast właśnie, tak, tak, tak, tak, tak. Fantastyczne, rewelacyjne w ogóle. Uwielbiam, uwielbiam je. Ja. co no, tak grałby. Ktoś by zrobił remake tych gier, no ale to już, <śmiech> y no, Bardzo przyjemnie mi się Hanem Solo grało. Też rewelacyjna postać, zresztą, bo, bo gra jest tak zrobiona, że inaczej ja ubolewam strasznie. Że przepiękna grafika, naprawdę jest przepiękna. Nawet widziałeś, co ludzie robią z ich, na, na wersjach pizzatowych, jak mają naprawdę takie to mody. po prostu Ultra. To jest po prostu. Jak ja widziałem rzeczywiście te fragmenty, gdzieś ktoś to zrobił. Jak ty byś mi powiedział, że to są po prostu zdjęcia z planu? To, to mi tego nie kwestia, to tak, wow, super to wygląda, bo rzeczywiście wiesz tekstury tych kanionów, wiesz, tych, tych, tych skał, tych, wszystkich elementów tego otoczenia, one wyglądają rewelacyjnie, jeszcze jak je podkręcisz właśnie w ten sposób, takimi odami, to już naprawdę, no, nie ma co zbierać, nie? I, i naprawdę, grając, w, słuchając te, tą pompatyczną muzykę, wiesz, te werble, to, wiesz, to, no, ja tak sobie myślę, kurde, jak ja bym zagrał jakąś, no, nie wiem, taką grę RPG, wiesz, takiego Kotora 3 z taką grafiką. No, co no, ja bym dał za to, dziękuję. żeby tam była fabuła? Dlatego, że w tej grze tak naprawdę masz multi i masz misje kołpowe, które możesz robić też solo. I tam jest mały trening, że możesz sobie tam pochodzić tym AT-ST, możesz sobie polatać X-wingiem w konianie. To jest wszystko sympatycznie zrobione. Możesz się pościgać właśnie takim ścigaczem tam lasami na Endorze. To jest super fajnie zrobione tylko tam nie ma żadnej fabuły, wiesz, tam nie ma nic, to jest, to jest tak puste, wiesz, to jest, to jest taka przepiękna wydmuszka, w której, której nic nic nie ma. I ja rozumiem, że w grze multiplayer to nie o to chodzi, wiesz, jest, jest, jest fan, ale po prostu mnie jako takiego człowieka, który chował się na tych właśnie, tak jak wspomniałeś, czyli yy, Outcast, czyli Academy, yy, Kotor, yy, w, przecież tam były Dark Forces, wiesz, to są takie strzelanki, no nie jeszcze z starych czasów, wiesz, gdzie tam zawsze ta fabuła była, no nie, zawsze były, ona jeszcze się wkomponywała w ten, to rozszerzone uniwersum, wiesz, ten The Force Unleashed, to wszystko jeszcze dodatkowo właśnie przez to, że to była, jakby, to były fabuły zaklepywane, zatwierdzane przez Lukasa, one były też częścią tego uniwersum. I wiedziałeś, że jak tam się Kale jakiś katarny pojawiał, to on w tym świecie istnieje. Ale czy, no, nie, jak wiesz, tak czy... mówisz, się, się zaczynają zastanawiać, czy gdyby oni zrobili coś takiego, jak było w Titanfallu, no to wszyscy narzekali, no bo ta, ta, ta kampania pseudo-fabularna, pseudo mm. ale w sumie, kurde, gdyby zrobili w tych Star Warsach coś takiego, właśnie różne połączone ze sobą jakoś tak. tam bitwy rebelii i, i imperium z, z jakąś tam osią fabularną no zawsze nawet, byłoby coś. wiesz to Po prostu kampania, nawet, która łączyłaby ze sobą jakąś tam ścieżką wszystkie tryby gry. Nawet jedna misja w jednym trybie, nie ale działoby się. Mm -hmm. No, y ja sobie próbuję przypomnieć y jak się nazywała, Star Wars Republic Commando. To była gra na Xboxa i na PC, -ta, wiesz, Taka stara, stara gra. Ona fantastyczna była, właśnie, pod względem rozgrywki. A, a jeśli chodzi o fabułę, ona nie miała jakiejś głębokiej fabuły, ale to wszystko jakoś tak wiesz. Pchało cię do przodu, tam był takiś element. Bo tutaj, te, te misje takie kopowe, one się wszystkie opierają na takim, wiesz, prostym strzelaniu, nie? To jest... Oczywiście tam masz różne rozgrywki, więc naprawdę to latanie, nawet proste, nie? nawet takie bardzo uproszczone tymi X-Wingami, Taifaterami, jest, jest sympatyczne, to też jest, jest fajne. Wiesz, przepięknie wyglądają te, te, te, te scenerie, nie? Czy, czy, czy, czy Hoth, czy, czy, czy Endor, no nie? Czy Tatooine, wiesz, no to wszystko, wiesz, fantastycznie wygląda, ale po prostu brakuje... Tej No, ale, no, tak jak mówię, no, to, jest, to jest coś, co mi przeszkadza. Ja wyobrażam sobie, że po prostu są ludzie, którzy w ogóle się na nie wiesz, nawet nie włączali tego trybu e, e, dla pojedynczego grasza, czy tam, wiem, trybu kop. to koopowego. nie jest to, że on działa jako tutorial? I część jest, tam są chyba szkolenia, to jest taka część właśnie tych misji, no, bo to jest tak, że masz gra wieloosobowa i misje. I misje są właśnie single player, czy solo, tak zwane, i coop, Solo i kop. I tam właśnie masz szkolenia, i masz chyba pięć tych szkoleń, no nie, że możesz sobie zasmakować na każdej planecie czegoś innego, a też masz właśnie, już zapomniałem dokładnie, jak, jak, jak to się nazywa, ale masz po prostu takie potyczki typu właśnie horda, nie, że tam tymi falami, że przed, chyba to się nazywa tryb przetrwania, nie, i to mniej więcej wygląda tak, że walczysz z falami wroga, albo masz jakiś taki element, wiesz, strzelanie na punkt, czyli zabijasz przeciwnika i jednocześnie po zabiciu przeciwnika musisz zebrać takie, takie, takie hologramy, które ci dają punkty. I nie wygrywa ten, który zabije więcej przeciwników, tylko zabije więcej przeciwników i zbierze więcej tych punktów, tych hologramów. Czyli na przykład nie możesz, musisz cały czas być aktywny na tej mapie, wiesz co, to dalej. Tylko jakoś tak nie wszystkie te mapy mi się podobają. Te, te mapy, które są do, do, do, do tych dużych bitew są świetnie zaprojektowane. One są, znaczy zaprojektowane świetnie, no to one po prostu robią, robią roboty tym rozmachem, nie? Bo to jest jednak dla 40-osobowej grupy ludzi, no, potrzebujesz tej przestrzeni, tam, tam tam nie może być ciasno. I to naprawdę fajnie wygląda, bo tam wiesz, kroczą, te AT-AT. No, no, jest to relacyjne. Grałeś na pewno trochę w, w, w betę. Tak, Przyznam trochę się, grałem, przyznaję się. Więc mniej więcej widziałeś, jak to, jak to wygląda tam Radośnie te, bardzo. Te, te jedna misje. Tak. I naprawdę no, jest, jest, jest, na, jest, jest na co, na co, na co, na co patrzeć tam. Na zaraz Farden dochodzi normowe do DLC, to... które będzie łączyło o. grę z filmem nie wiesz nawet, słyszę o do ciszy, tak? No, no z, bitwa coś tam, o jakku, z jakku, czy tam dżaku, tak. czy tam jakkolwiek. Ono, ono się pojawia dla no, posiadaczy z pasa ja. jutro, czy też dziś, albo wczoraj, w mhm. zależności kiedy nas słuchacie. Znaczy raczej dziś, albo wczoraj, albo przez wczoraj. Natomiast mhm. dla wszystkich innych tydzień później. Czyli 7 hmm. grudnia będzie dostępna dla wszystkich, czy tam no jakoś w okolicach 7 grudnia bitwa o Jakku właśnie, która będzie wprowadzana w tryb polegający na połączeniu mm. Rush z Battlefielda z chyba tym walką o TAT, bo tam z tego co czytałem to chodzi o to, że rebelianci zdobywają kolejne punkty na mapie i w momencie w którym zdobędą wszystkie to wtedy robią atak na bazę Imperium e, i o, i to ma być mm -hmm. jakiś taki łącznik fabularny bo to ma się dziać tam x lat, nie wiem czy 20 lat, czy 10 lat, czy 5 lat przed właśnie Force Awaken bo to ma być w trakcie tej takiej wielkiej bitwy, na której będą się z nieba leciały tak. fragmenty Star Destroyerów i będzie w ogóle wielkie łubudu no bo tak patrząc na to, co co jest w tej grze, to tam nie mówi się generalnie o, kiedy to jest czasowo, ale można się domyślić po tym, że po prostu pojawiają się wszystkie te postacie. Trochę mi brakuje, że chociaż może w jakimś dodatku się pojawia, nie ma jody. To było ciekawy, taki mały chodził sobie sz, szkrabik, no nie? Trudno nie byłoby trafić w ogóle, to wiesz to. No dokładnie, ale no, no, sympatycznie było, ale właśnie, że to tak gdzieś w tym tym okresie się, się dzieje. Zresztą... E, Mój, mój ulubionym trybem wcale nie jest ta, ta, ta, ta, ta walka z tymi tymi T tylko to taka, taka prosta yy, chyba się supremacja nazywa, czyli masz właśnie, zdobywasz kontro, punkty kontrolne na zasadzie, że możesz zdobyć punkt, jakby, prze, jakby taki jest, przesuwasz przeciwnika. To, te, ten tryb jeszcze przywodzi mi na myśl, ja już nie pamiętam jak się dokładnie on nazywał w, w Unreal Tournament, ale to było tak, że po prostu miałeś punkty na mapie, które musiałeś zdobyć, nie? I mogłeś zdobyć tylko ten punkt, który był jakby między punktem przeciwnika a twoim, nie? Czyli ja na przykład, jak przeciwnik zdobędzie ten punkt, to by się nie uda, to wtedy ty musisz, wiesz, to walczycie o ten, o jakby kolejny twój punkt, który był wcześniej twój, jest już teraz wolny i teraz znowu się toczy walka, nie? Czyli takie przyciąganie mhm. liny trochę, tylko w odwrotną stronę, jakby przepychanie, no nie? No, e, tak, i, i, i to, to mi się bardzo podoba. Ja takie tryby, dlatego, że one mają bardzo proste, prosty, określony cel, Jednocześnie no, no wymagają trochę taktyki, no i no jest ta, ta przyjemność strzelania i tak dalej. No, widzisz, ja jeszcze tak nie do końca pograłem, wiesz, w żeby wyrobić sobie taką ostateczną opinię, dlatego, że y, y, gra jest, no, bardzo miodna. Y, tak jak mówię, no, jeśli chodzi o ten setting, wiesz, o, o tych bohaterów, szczególnie, jeśli naprawdę rzeczywiście y, y, y, y, są postacie, które lubisz bardziej lub nie. Na przykład, nie wiem, Boba Fett jest taki popularny, y, Han Solo, Dark Vader, Dark Vader, wiesz, nimi grając, to wiesz, że taką dodatkową moc. <grym> eee, Niemniej właśnie do, ja na to chcę właśnie patrzeć jako taką grę, w której też będę się świetnie bawił, kiedy nie będę grał tymi takimi e, mocarzami, bohaterami, czy, czy, czy, czy, czy łotrami, tylko właśnie takim, właśnie z tym truperem, który się rozwija i tak dalej. Już widziałem właśnie ten, to, to, to, ten, ja nie mówię, że brak równowagi, ale już widziałem tą różnicę między moim takim e, Pią, piąto czy szóstorankowym rankowym żołnierzem, a, a, a przeciwnikiem, który jest nie dość, że ja nie widzę, jaki on może mieć rank, no nie, ten, ten, ten, ten poziom, ale y, rangę, ale widzę po przedmiotach, jakie ma, wiesz, y, po tych kartach, które, które są, wiesz, bo tak ta gra ma taką prostą mechanikę, że y, odblokowujesz z poziomem możliwość aktywowania jakichś dodatkowych przedmiotów, czy lepszą broń i tak dalej, którą kupujesz za kredyty, które możesz tylko musiałem sprawdzić, bo, ale chyba, chyba nie w sensie ma mikropłatności. Skomplikowane. Tak, nie ma mikropłatności, bo te kredyty, które zdobywasz, one, one są przekonwortowane z punktów. No i ja ostatnio taki ostry skręt w, od tego i nawet mówią, że chcemy robić darmowe DLC i nie chcemy mikropłatności i tak dalej. No wizerunkowo, bo oni wiedzą, że, że Star Wars Battlefront ale wiesz, z Mid for Speedem sprzedać. to samo jest. I tam też właśnie nie ma żadnych tych... Tak? Natomiast o. jeszcze to do Battlefronta, jedna rzecz, która mi się rzuciła w głowie, nie jeśli chodzi o samą grę, a raczej jeśli chodzi o klimat wokół niej, jest jedną z niewielu tytułów, który jeśli chodzi o recenzje, nazwijmy to parasy, mediów i tak dalej, są zróżnicowane. To znaczy zarówno pojawiają się dość pozytywne, jak i, jak i dosyć negatywne jest trochę takich przeciętnych. No na Matrix ma tam 75 no. chyba, czy coś w tym stylu. Natomiast tak. y, na tym, że wspomnianym metakrytiku, zwłaszcza w okolicach premiery pojawiło się potwornie dużo bardzo negatywnych recenzji y, użytkowników. I powiem ci, że to jest kolejny wspaniały przykład, jak to internetowy hive mind działa, bo tak naprawdę tak. większość tych recenzji to pewnie dawali ludzie, którzy nigdy tych na oczy nie widzieli, ale uznali, że przecież Battlefield II. Nie, nie to. Że, wiesz, że wstrętne EA Aha. robi grę, która ma wyciętą pełną zawartości i w ogóle jak tak można i tam nie ma co robić, a przecież w battlefroncie drugim sprzed 15 tak. lat to było 100 planet i 600 trybów i w ogóle, a tu są dwie planety i tak dalej. I to jest tym śmieszniejsze, że y, widziałem dużo takich głosów w internecie narzekających jak to, wiesz, okrutne, strętne, podłe. Mhm. Y, widziałem zróżnicowane recenzje i widziałem opinię ludzi, którzy w nią grają, którzy w większości są po prostu bardzo zachwyceni i jest strasznie śmieszny, ten taki ogromny dysonans. W samej takiej to jest bardzo przyjemne. Wiesz, ludzie grają i się tak. strasznie dobrze bawią w większości, jarają się i tak dalej. No tak. Media, które nie, starają się być w miarę obiektywne, mają mieszane podejście, a tak zwani ludzie z internetu na maksa jadą, więc jest tak to dość spolaryzowane, albo ci się coś bardzo podoba, albo, albo to nienawidzisz i dajesz, albo dajesz jedynkę, albo dyszkę, no nie? To, to, jest, to jest właśnie to. Na przykład na tej zasadzie działają te zgniłe pomidory, już ten Rotten Tomatoes jeśli chodzi o filmy, że oni po prostu biorą recenzję i recenzja jest albo pozytywna, albo negatywna. I oni po prostu biorą średnią z tych pozytywnych recenzji negatywnych i wyciągają, że i wynik, że jakiś film na przykład ma, nie wiem, 70-80%, to jest wynik, ile jest pozytywnych recenzji w stosunku do negatywnych, a nie na przykład, że jest średnia ocena 8 na 10, nie, tego filmu, czy coś w tym stylu. Więc i, i tak właściwie te, te, te opinie ludzi właśnie się do tego, sprowadzają, że albo dają jedynkę, albo dyszkę, bo albo coś kochają, albo czegoś nienawidzą. I ja się zgodzę, że wiesz, że, że po wielu aspektach, wiesz, Battlefront jest grom, w którym wiele brakuje, ale to jest też kwestia wielu czynników, no nie? Ja nie chcę tutaj tłumaczyć dewelopera, bo moim zdaniem, wiesz, nigdy nie można tłumaczyć, nawet jeśli 10 lat spędzisz, wiesz, w delowaloperce i poznałeś wszystko ten, to nie można tłumaczyć dewelopera w sensie z, dlaczego czegoś nie zrobili, bo ja na przykład, wiesz, mogę zrozumieć, że to była ciężka praca, na przykład, żeby w Halo 5, wiesz, zrobić 60 klatek, ale dla, i, i, i wiesz, i kosztem, na przykład, nie wiem, z zrobili właśnie to, że jest gram przemy gra się wam odpala w 60 lat, a dla mnie to nie jest wytłumaczenie, wiesz, że dla mnie, wiesz, Bungie, Bungie robiło split na, na Xboxie oryginalnym, no nie, i to na cztery osoby. I tam nie było problemu z, z wiesz, z płynnością animacji i tak dalej, bo tak jak na przykład na PlayStation 3, czy, czy, czy z taką grą Megan Chart czy ten, kiedy na przykład wiedziałeś, że gra musi na przykład się skalować do tego, że ty będziesz w 3 d grał, nie? To oczywiście, to po prostu gra automatycznie przestawia się tam tryb, czegoś tam nie ma, tu ciutko gorsza grafika, tu rozdzielczość inna, ale masz to 3D, nie? Wiesz, to jest ten kompromis, że ja bym mógł spokojnie zejść z tych 60 do 30 klatek, ale mieć tego split screena chciałbym, wiesz. No, no ale to jest... Ym, I dlatego mówię, że nie można tłumaczyć, nie? Można zrozumieć, że okej, okay, no, że praca że się nie dało że był termin, ale yy, no, moim zdaniem yy, Battlefrontowi bardzo brakuje tego, tego trybu fabularnego. Rzeczywiście to jest tak, że są piękne te planety, piękne są te miejscówki, ale też są cztery tylko, wiesz, jakby cztery te krajobrazy i one, one one różnią się, no nie, wiesz, tam jest kilka wariacji i tak dalej, ale to jest coś, co dopiero poznajesz, wiesz, to jak ktoś to na przykład ma pierwsze wrażenie, to rzeczywiście może odnieść takie, że no tak, tylko tatuin tylko slust czy jak tak się nazywa ta planeta, to tylko tatuin i tylko tylko Hoth. Ale nie, no to, to są tam wariacje, są różne mapy i tak dalej, tylko właśnie, no to jest to, że na pewno będą tak jak mówisz, jest Season Pass i już jest pierwszy DLC związany z filmem, więc gdzieś tam, prawda, po roku czasu, jak ta gra będzie jeszcze dodatkowo rozwijana, to ona będzie no, miała te wszystkie dodatkowe elementy, aczkolwiek ja no nie sądzę, czytałem, żeby wsadzili że... tryb fabularny. Ja gdzieś czytałem, że Battlefront ma być, że tak powiem, długofalowy, długofalowym produktem, mhm. że to nie jest gra na tak. miesiąc, dwa, pół roku, tylko właśnie raczej długo, długo, długo. No, tak jak na przykład Disney uderzył z tą ofensywą Star Warsową, że ona jest wszędzie, wiesz, nawet y, ku, wiesz, kubeczki, koszulki, to to taka standard, ale po prostu jest wszystko ze Star Warsem teraz, wszystko, chipsy, gumy, y, co ja ostatnio wziąłem ze Star Warsami? Ale coś taki absurdalny produkt, który mi w życiu nie przyszkodził. Mówię, mogą takie być kiedyś widziałem na, na Facebooku u kogoś na ścianie zdjęcie z y, ręcznikami papierowymi, takie już, ręczniki kuchenne, no, gdzie no. były na, na dwupaku po prostu z jednej strony był narysowany wader, a z drugiej strony był narysowany tak. szturmowiec. Tak, więc e, jeśli chodzi o Battlefronta, to ja powiem tylko tak, że na razie mi się całkiem sympatycznie gra, ale taką opinię wiesz, końcową, to ja też e, chciałbym y, y, ją może zawrzeć w kolejnym odcinku, wtedy kiedy na przykład będziemy mogli podyskutować o pewnych szczegółach. Kiedy więcej rozgrywki. pograsz przede wszystkim. Ja więcej pogram i ty pograsz tak i to będziemy wtedy mogli wymienić się takim dodatkowymi tymi, bo na razie jest, jest całkiem sympatycznie, no to, to cóż, cóż mogę powiedzieć, że, y, ja się świetnie bawię, nawet jeśli grałem w solo, na jest jakiego, to, na, tryby na grasz, misji. na tak? Tak, okay. tak i, i gram na, na, na myszce, na początku grałem na, na, na padzie, tak, ale jednak nie jest ten skill potrzebny, wiesz, to no, jednak jest, y, tam, tam nie ma nie ma zmiłuj się, tam nikt nie będzie, wiesz, ci te refugowe dawać, bo grasz na padzie, więc... Y, szybko sobie ją, klawiaturę i myszkę ustawić. No i ja tak, słyszałem e, opinię, że najlepiej e, grać na e, klawiaturze i myszce, a w momencie, w którym wsiadasz do statku, się przełączy czy teraz napada. Podobno jest się w stanie to zrobić jakoś szybko. To, to, to, to prawda, Choć, chociaż to strzelanie, e, wiesz, e, to, to sterowanie ono jest tak zrobione, że e, i tak e, nie zyskujesz wcale grając na, na, na padzie, wcale, bo, bo e, bardziej realistycznie jest, ale ciężej trafić, nie? bo to jest taka trochę mechanika jak z, nie wiem, z, z Wing Commandera, że jakby nie sterujesz punktem, yy, wiesz, nosem, dziobem statku, tylko jakby masz taką strzałkę, której pokazujesz jakby kierunek, w którym ma być ciągnięty ten dziób, nie? I, i, I gra ze względu na to, że bardzo trudno jest w ogóle coś trafić w ten sposób, wprowadziła takie na namierzanie. Ja nie pamiętam, żeby to namierzanie było w becie, ale generalnie jest tak, że przyciskasz prawy przycisk myszy, i wtedy te twoje podstawowe laserki, no nie jak namierzysz przeciwnika, pozwalają ci go automatycznie trafić. Więc nie musisz jakby tak super precyzyjnie celować. Więc taki taki dodatkowe wspomaganie jest. Jest sympatyczne. Naprawdę te tryby eskadry, gdzie po prostu tylko się strzelasz, wiesz, w, tylko w, TIE Fighter versus X-Wing, A-Wing i tak dalej. Super sprawa, naprawdę. Eee, no bardzo mi się podoba. I ja, ja czuję, że to jeszcze, wiesz, jak nie wiem, za, za, ty, za dwa tygodnie wchodzą Gwiezdne Wolny, to jeszcze będę bardziej nakręcony. Wiesz? No to właśnie ja, to jest ciekawe, widzi, że... Skon, z kina, z wypiekami, wiesz, z kina to, to pierwsze, po prostu od, od, to... od do bitwy o Jakku. Tak. Dokładnie. I to jest, i to, jest to. Ja też ja, ja, ja, ja, ja wiem, że tak, tak będzie, więc... Ja się bałem, hmm. jak była zapowiadana gra, że to będzie tak, że ona wyjdzie na datę premiery, znaczy na, na, na w okolicach premiery filmu, totalnie na chybcika i tak jak w przypadku do czwartego to było, przez na przykład pół roku gra nie będzie działać. A nie można tego powiedzieć. Nie. Można się tam czepiać w mojej rości nie, nie, nie. ale czy z drugiej strony też tam zależy, kogo zapytasz. Ja mówię, na razie jeszcze sam, sam nie grałem za dużo, więc słucham, że nic nie grałem de facto oprócz beta. Ja nie miałem ani jednego problemu z połączeniem z, z grą, nic mnie nie wywalało, nic nic nie, nie sprawiało mi problemu, nie było żadnych lagów, więc nie mogę złego słowa powiedzieć. Widać, że ta beta, w którą podobno zagrało 9 milionów osób. Tak, tak, wiem. przynajmniej ściągnęło 9 milionów osób. Tak, to... to z, z... Czemuś służyło I, i jestem zadowolony, że jej nie powieliło jakichś takich błędów, ale to byłaby kolosalna marketingowa porażka i, i to by się na pewno wielką czkawką też na Disney odbiło, a że to jest firma, która no, miliardami operuje i mnóstwo pieniędzy zainwestowała w, w ten projekt, to, to po prostu oni, to nie. Nie oszukują się, nie mogą sobie pozwolić na takie wtopy. Otóż to. Chociaż też mi się wydaje, że chciałbym wierzyć, że, że takie wtopy, jak jeszcze były parę lat temu z, z premierami. Yy, to, to, to, to, już, to już należy do przeszłości. że, już, że już, tak, na, już, 4. na tyle już jesteśmy głęboko w tych, wiesz, tej chmurze, w tej, w tej dystrybucji cyfrowej, w, tym, w tej aktywacji cyfrowej, w tym, tym graniu online, że to już nie można powiedzieć tak, że okej, okay, zawsze musi być czkawka w dniu premiery, bo to jest tak, bo tyle ludzi się próbuje zalogować i tak dalej. Nie, nie, nie. To trzeba, trzeba myśleć. Właśnie po to są te tryby typu, tryby, no nie wiem jak to inaczej nazwać, ale po to właśnie masz ten EA Access, który ci daje tydzień wcześniej dostęp do gry, żeby pewną grupę ludzi już wcześniej wpuścić na ten serwer, żeby oni nie musieli, wiesz, żeby nie było tego tłoku w dniu premiery. I, I tak to właśnie powinno być, że wiesz, takie, takie, takie stopniowanie natężenia ruchu, no nie? I to jest to jest, to jest, to jest po prostu, no, wiesz, inżyniowie tęgie umysły nad tym nad tym pracują. Yy, ale a propos jeszcze, jeszcze tych takich gier, których po prostu mam i nie, nie mogę nie mogę się nagrać. No, po Wiesz, na czym wstydu. Brakuje. Tak. Y, Tomb Raider nowy. Na Naprawdę y zaskoczyło mnie, jak, jak ta gra mnie wciągnęła, jak mi się podoba. Gram w ogóle tutaj. Należy mi y opowiedzieć jedna rzecz, tylko szybko z frontu. Y tak. Opowieść Bernarda, który napisał, że miał jakiegoś takiego kosmicznego baga, że w ogóle zapomnij. Tak, no i Bernard jedno, jednoznacznie po tym, jak mu się ta gra podobała, doszedł do tego buga i, i słusznie, bo ja pamiętam taka chyba recenzja była kiedyś, nie wiem czy nie, nie Batmana na GameZilly, że po prostu recenzował właśnie jakiś człowiek Batmana i dał grze 1 na 10, właśnie dlatego, że miał takiego game-breaking buga. I tak właśnie było z Bernardem, który wystawił e, wysoką ocenę 1 na 10, czy 2 na 10 jakoś tak, bo, bo e, nie chciał już mu się grać po prostu od początku tej gry, dlatego, że nie był w stanie przeskoczyć tego błędu. Coś tam się po prostu zacinało. I to, to rzeczywiście, jak człowiek czyta takie, takie wpisy, to się mrozi, wiesz, krew w żyłach i tak dalej. To jest tak, na Xboxie... Zazwyczaj takie błędy zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast dla tych kilkudziesięciu, stu osób, którym się zdarzą, to jest masakra. No bo ja, ja, potem, no tak, no. ja potem co wyrna te pisy zacząłem czytać trochę i faktycznie ten bug się zdarza i faktycznie jedyną metodą jest zacząć grać od nowa, ale powiem ci, że ja, tak. jeżeli mi by się coś takiego zdarzyło, to bym grą w cholerę. Jeżeli by w no, jakimś ten, takim. No, zrobiłbyś Bernarda. No. Wiesz, no, jeżeli byłoby to na przykład w połowie gry, w pierwszej połowie gry, nie wiem, jedną trzecią, jakbym grał jeden, dwa wieczory, mm. e, okej, okay, to jeszcze bym pograł, ale, ale wiesz, w, w za dużo jest gier, żebym miał tracić czas na przechodzenie czegoś, co mi się zepsuło. Tak. Prawdopodobnie byś odłożył to i, i kiedyś wróciłbyś do tej gry, dlatego że wiesz warto, no, Tomb Raider y, to jest naprawdę przepiękna gra, wiesz, wizualnie ona już rośniewa. Nie? to jest tak, że to nie jest żadna jakby nowa postać już, wiesz, ten, ten reboot już już był dwa lata temu nie? to jest to jest Lara to jest, to jest, to jest z tego rebootu tak? czyli już nie powiem, to mi się wydaje, że to jest kontynuacja tej historii aż tak bardzo nie śledzę, bo tutaj jest tak, że gdzieś tam śladami ojca Lara próbuje odnaleźć jakieś tam tajemnicze miasto nie? I, i tyle powiedzmy na tym etapie zależało mi żeby zagłębić się w tej fabule, dlatego że ta fabuła jest interesujące, ale dlatego ona jest dla mnie interesująca, dlatego ona się składa z takich elementów, które na przykład gdybym e, grał w wersji angielskiej, bo właśnie to chciałem powiedzieć, że gram w wersję polską. O, wiesz, polski dubbing i tak dalej. To mi się podoba, że, wiesz, nie musisz tam zmieniać w menu konsoli języka, wiesz, nie wiadomo co kombinować, tylko wchodzisz sobie do opcji gry i wybierasz sobie, Karolina no, nie, gorczyta, w Fonset, y, Karolina, jak ona się ma gorczyta. na angielsku? jak musztarda. Wiesz co, sympatycznie. ona jest śliczna dziewczyna, bardzo ładna i, i rzeczywiście jest podobna do Larry, no to więc... Jak nie... w akurat to nie to nie karoli. Tak ale jeśli już zobaczysz aktorkę, bo wiesz to jest ten taki że jak, jak nie widzisz nigdy aktora, który podkłada głos pod jakąś postać, to to tam to jak on wygląda, czy on ma 1, 50 wzrostu czy ma 20, czy ma 80, to nie ma znaczenia, no nie? Jeśli na przykład ma fajny, silny głos, no nie, to tam może grać, nie wiem, jakiegoś trola, jakiegoś byczka. Tutaj z, z Larą jest właśnie, że to ma być taki dziewczęcy głos i tak dalej i rzeczywiście głos pasuje do twarzy, tej aktorki, to się, że i też dolary jakoś tak, jest taki sympatyczny, wiesz, że no jednocześnie, no, tak jak mówię, no, pasuje mi, ale to, co mi się podoba, to właśnie, że ta gra jest w pełni yy, zlokalizowana, yy, wiesz, napisy, dumping i tak dalej, te wszystkie znaczki które masz, te skarby, one mają swoją historię i one nie są takim audiologiem typowym, jak to w, w innych grach, ale na tym, miejscu to zaś wygląda, że znajdziesz jakiś skarb, jakiś list, jakieś nagranie na, na, na, na dyktafonie i, i masz bardzo sympatyczny, takim przyjemnym, ciepłym głosem lektora, wiesz, czytany to. I trochę mi to przypomina, wiesz, jakieś książki z audioteki albo albo coś, więc e, e, aczkolwiek nie, nie zawsze mi zależy, żeby to wszystko składać jakby w, w jakąś całość, dlatego że jak to w takich grach, nie? Te znajdźki znajdujesz czasami w różnej kolejności i, i e, warto byłoby później sobie jeszcze raz je odsłuchać, jak już, jest, jak już masz wszystkie. Wtedy ta historia się tworzy. Jakby łączy w jedną całość. No tak jak na przykład kasety masz w Metal Gear Solid 5. No byś tak słuchał zawsze każdym, jak znajdziesz od razu, to one są tak wyrwane z kontekstu. Ale jak już poczekasz, aż ci się zbierze na przykład, nie wiem, kolekcja kaset Ocelota, czy tam, nie wiem, kolekcja kaset Oquiet, czy coś na tak to chyba jest mniej więcej poukładane. Wtedy ta historia ma taki mm, głębszy sens, wiesz, to, to jest, jest, ma swoją ciągłość. Ale to, co mi się właśnie podoba w Tomb Raiderze, no, to jest rzeczywiście ta rewelacyjna grafika. No i to, że ta gra rozwija elementy z, z poprzedniej części. Naprawdę... Znaczy, proszę, tak jak widzimy zwiastun, to bo inna sprawa, że mam mhm. kupiony, ściągnięty lary przygody na konsoli, ale jakoś jeszcze nie miałem czasu odpalić. E, mhm. Zwiastun przypominał Hitmana czy Lara Morderca, która jest mistrzem zabijania ludzi, podżynaniem gardeł, nie wiem, wyrzucania dwóch noży równocześnie i tak tak na pewno nie ma tego dysonansu ludonarracyjnego, w którym mamy delikatną kobietę, która co chwilę jest przekuwana jakimś, jakąś dzidą, jakimś kolcem, wiesz, krwawi, ledwo się tocza. a później, prawda, chociaż mi to nigdy nie, tak bardzo nie przekazało, ale tutaj po prostu... Nie robi się z niej delikatnej dziewczynki, która nagle musi być, wiesz, superkillerem. Ona po prostu jest jaka jest. Ona jest rzeczywiście, tutaj jest taki Nata Drake w spódnicy. Czyli kiedy jest sympatyczna, jest sympatyczna. Kiedy jest zaangażowana gdzieś, zawzięta na czymś, zawzięta na czymś. Kiedy musi zabijać, zabija. I jakby to nie ma w tej jakiejś filozofii. Wiesz, że ona nie mówi tak, o Boże, co ja zrobiłam? nie chciałem go zabić, no nie, i tak dalej, ale musiało, bo to jest, wiesz, walka o przetrwanie. Nie, no, po prostu no jest jakaś sytuacja, wiesz, walczysz o przetrwanie, wiesz, jesteś w takim miejscu i, i tyle, nie, jakby nie dajesz dodatkowego komentarza, tego bo jest niepotrzebny. No i, i a, a motyw jest właśnie, do, takie motywy, jeśli chodzi o właśnie to strzelanie, zabijanie, takie bardzo jak Wancharted, nie? Zresztą gra rozwija elementy z, z poprzedniej właśnie części. Czyli tak, jest ten otwarty świat. Na początku myślałem, że ten świat jest mało otwarty, bo, bo te pierwsze lokacje, one nie są jeszcze takie rozłożyste, nie są jeszcze takie rozbudowane, wiesz, tam nie, nie, nie jesteś w stanie się za bardzo zgubić, ale już tam na, na przykład na początku jest coś takiego, że wiesz, te wszystkie grobowce, które są, które, które grabisz, one, one jakby są opcjonalne. Znaczy, nawet jest tu taka użyta nazwa, że o... One, one, one, one są bardzo podobne, są rozbudowane, ale gra po prostu rozwija to, co było naj, najciekawsze w, w tej poprzedniej od, odsłonie, wiesz, tej, tej, tej, tej, w tym tej, tej remake'u. I, I masz ten otwarty świat, masz y, duże rzeczy do robienia, masz rozbudowany, y, jakbym powiedział, elementy właśnie RPG, czyli rozwoju postaci, masz jakby trzy grupy ym, y, osobowości, typy, usprawnień, jeśli można tak powiedzieć, ulepszeń, rozwijanie się, że tam możesz być twardzielem, tam łowcą i tak dalej, i tak dalej, ale też masz właśnie to, że to, to, to masz ten taki taki crafting, nie, czyli coś budujesz, coś zbierasz, zbierasz jakieś, nie wiem, grzybki trujące, no nie, z których robisz strzały trujące do ołku, no nie, gałązki zrywasz, jakieś listki, no nie, o, opatrunki i tak dalej, tak dalej. Wiesz, to jest bardzo fajne, to jest taki, taki drobny element w tym, ale to, co mi się podoba, to jest to, że ta gra, jakby nie wymusza na tobie, żebyś to robił. Na przykład są pewne elementy, które w ogóle w grze możesz zupełnie pominąć, i to są właśnie te grobowce. No nie, I teraz one się nazywają, tak jak wspomniałem, grobowce opcjonalne, dlatego że po prostu przechodzisz, pojawia ci się komunikat, no nie, ona coś tam zauważa, no nie i tak dalej, ale nie masz jakbyś takiego ewidentnego, no nie, zejścia ze ścieżki w jakby musisz tego zejścia ze ścieżki do tego, do tego tak zwanego grobowca, bo to nie wszystko musi być grobowcem, no nie, w tym sensu, sensu stricte samemu poszukać. I wtedy to zaczyna się taka e, zabawa, to wiesz, to, to, to, to, mamy główka y, y, y, środowiskowa, no nie? To taka zabawa logiczna, czyli co przestawić, co zepsuć, co przekręcić, co złamać, na co wskoczyć, jak wskoczyć i tak dalej. I to jest sympatyczne. I tam w ogóle walki nie ma. No są etapy, gdzie w ogóle zupełnie jest cichosza. I oczywiście jak już się pojawia ta walka, to ona jest naprawdę rozbudowana, wiesz, są te elementy takie, y, które promują grę skradankową, czyli jakieś rzucanie nie wiem, butelek, żeby odwracać uwagę przeciwnika, no masz łuk, który pozwala ci bezszelestnie wykańczać przeciwnika, no masz masz te elementy, jak, jak w, prawdopodobnie w, w każdej grze skradanie, czyli bo, chowasz się w krzakach i z krzaków, no nie, atakujesz przeciwnika, więc to są wszystko świetnie, naprawdę roz, rozwinięte elementy i, i bardzo mi się przyjemnie w, w gra. Ja jestem jeszcze na etapie takim wczesnym, ja bym powiedział, że gdzieś tam w okolicach 20% gry, więc Ocieram się prawdopodobnie o ten punkt krytyczny i mam nadzieję, że nie będę miał tego problemu, co miał Bernard. Obec, obry. Tak, ale ale po prostu naprawdę, no, wiesz, to widać, że to jest grana nową generację. Oczywiście ona ma już te, te włosy Lary są też, ten tres efekt, więc one są pojedynczego smyki, ci, ci tam się poruszają, nie? Więc to jest jeden, jeden punkt jakby za tą generacją. Drugi to oczywiście gra jest w 1080p, co na konsoli Xbox One nie jest zawsze oczywiste. No ale to podobno nie widać, więc tam nie, nie ten, chociaż ja, ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Yy, teren, okolice, przestrzeń, po prostu te lodowe jaskinie, bajka. Naprawdę wiesz, może sobie, w, nie wiem, czy tam jest jakaś taki sens, tak mówię, no, sensu city, czyli jest tryb kamery, ale wszystkie te takie zdjęcia, to znaczy, które robisz w grze, tak, tak, tak, że nie ma takiego fotomoda, szkoda, żeby po prostu wyłączyć interfejs i, i żeby zrobić, ja tam oczywiście kilka takich fotek przyjęłem, dlatego, że w tej grze jak nic się nie dzieje, nie potrzebujesz interfejsu, to ten interfejs nie jest na ekranie, nie? On, on się pojawia tylko na chwilę, więc jakby ta imersja z tym światem jest dosyć dosyć kompletna i ona, ona, ona, ona ci nie wybija, więc rzeczywiście Możesz gdzieś tam stanąć na krawędzi, nie wiem, skarpy i podziwiać widoki. Naprawdę są, są fantastyczne miejscówki i, i, na, i wewnątrz, prawda? Bo chodzisz po tych jaskiniach gdzieś tam, jak odkrywasz te, te, te, te elementy tam, jakby to, i, i na zewnątrz. I to naprawdę super wygląda. Więc to jest, to jest gra, którą... E, trochę się wahałem, prawda? Bo wiedziałem, że mam mało czasu, no nie... Ciągle, ciągle tego Fallouta 4 kończę. I, i zainwestowałem mnóstwo czasu i prawdopodobnie, gdybym ten czas zainwestował w Tomb Raider to już bym ten grę przeszedł. Ale no Tomb Raider, jak, jak to z grami takimi RPG z otwartym światem, gdzie masz rzeczywiście dużo, to wciąga, wiesz, to, to jest nie wciągające. ale ale Tomb Raider też ciąga i też ma in, interesującą e, historię, chociaż jakby świat bardziej się zająca do tego, żebyś e, w nim był, wiesz, to samo to, że rozwijasz postać, nie, to jest taki prosty element w każdej no To, to że... było tam wcześniej, nie? Tak, tak. No tak gra praktycznie jest takim rozwinięciem, ulepszeniem tego, co było, co było wcześniej, tak? Że o ile na przykład te, te wszystkie takie grobowce i tak dalej to były proste, małe, jeśli chodzi o przestrzeń, łamig, łamigówki takie środowiskowe, no nie, te, te, te zagadki, one, one tutaj zostały już jakby rozciągnięte do takich prawdziwych rozmiarów, no nie, jakich miałeś w poprzednich, tam prawda. chociaż oczywiście jak ktoś grał w, nie wiem, w pierwszą część Tomb Raider'a, w drugą część Tomb Raider'a, to tam wie, że czasami wiesz, biegłeś dwa kilometry w jednym kierunku, żeby znaleźć, nie wiem, koło zębaty, biegłeś dwa kilometry w drugim kierunku, wspinałeś się gdzieś na jakąś tam, nie wiem, skałę najwyższą, żeby to koło zębaty zamontować, żeby później gdzieś jeszcze iść i tak dalej. Wiesz, jakby tam, tam już przestrzeni to był absolutny kosmos, nie? Tutaj oczywiście jest to zrobione na tej zasadzie, żeby cię nie, nie, nie, nie, nie, nie że po prostu twoja spostrzegawczość jest, jest, jest promowana i jak po prostu masz dobry flow, to może naprawdę szybko przez te grobowce się przedzierać i to jest naprawdę przyjemne, nie? Ale to nie jest tak, że po prostu wiesz, yy, możesz wyłączyć absolutnie mózg i, i, i nic, yy, nic nie robisz. No nie, nie, nie, to, to akadnie. Ja sobie chyba poczekam na, yy, na święta. Yy, tak, tak. tak. Wiesz, zimy nie będzie u nas w Polsce raczej, więc, bo ocieplanie, mhm. więc sobie zagram w zimowe klimaty ulary. Ja, ja polecam wszystkim fanom i y, nie fanom Xboxa one, <grych> dlatego, że ta gra się pojawi w, w końcu na, na PC, podobno już już za, za parę miesięcy wychodzi wersja PC-towa i za rok wyjdzie wersja na PlayStation 4, więc y, grać, póki towar jest ekskluzywny, no nie, więc... Wtedy smakuje lepiej, nie? nie? Tak, dokładnie, dokładnie, więc no, no nic, w w w jeszcze do Tomb wrócimy, ale to... Uncharted w międzyczasie, więc zobaczymy, jak będziemy odbierać tego Tomb Raidera po Uncharted. No ja myślę, że to będą gry, które będą bezpośrednio porównywane, ale ja nie sądzę, żeby w ogóle, bo Uncharted jest w zupełnie innym kierunku. Jednak Uncharted, ja nie pamiętam, żeby w ogóle był jakiś crafting, żeby żeby cokolwiek takiego było. To mm. była taka gra, gdzie była mocno filmowa, były bardzo filmowe scenki przewnikowe. Tutaj scenki przewnikowe też są, one są bardzo fajne, bo to jest tak jakby ta, ta historia jest przeplatana retrospekcjami, nie? że, że Y, wiesz, Lara gdzieś tam wspomina, no nie, jak, jak zaczynała gdzieś tam y, szukać jakiejś informacji ojca, jak gdzieś znalazła jakieś, jakieś zmianki o czymś, co, co ją nakierowało na, gdzie szukać tego ojca i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem dokładnie, jak to się wszystko potoczy, nie, bo to, bo to prawdopodobnie co historia o Larze, no nie, co reboot, to tam ta historia ojca mogła być zupełnie inna, nie, ale no właśnie y, Uncharted jest bardzo filmową grą, że, że nie ma tam, wiesz, w nawet, nawet ten fantastyczny film, w którym trajmy rozgrywki, w którym było widać, jak ten samochód jedzie sobie przez tą wioskę, no nie? to Taki dynamiczny, wiesz, no wiesz, tam nie było tego otwartego świata, to było wszystko jednak w miarę w jakimś takim szerszym lub węższym tunelu, nie? I jeśli, jeśli oni chcieliby się mierzyć, no nie, z Tą Brady musieliby zrobić taką grę właśnie w całym świecie, ale to, że oni nie muszą robić takiej gry w ocenie. To, to spowoduje, że oni będą mogli na przykład y, tą moc obliczenia koszolić. Ja widziałem, no, ja co... widziałem ten preter... Fu, Uncharted na żywo, teoretycznie rzecz biorąc, i wyglądał... Nie widziałem ładniejszej gry. Nigdy. Mm. Bo co jest... Wiesz, co innego no. jest, jak oglądasz coś na YouTubie, bo tam te tak. kompresje, tak dalej. I ten Uncharted na żywo na, na, na telewizorze, który tam był 3 metry przede mną, po prostu zabijał y, jakością grafiki. Mhm. Mm no, więc, mam nadzieję, że coraz więcej będzie takich gier i że te siódme rdzenie i tak dalej na, na tych konsolach będą pozwalały na, na pokazywanie nam coraz lepszych efektów. Także po prostu tam widać, że coraz bliżej jesteśmy takiego punktu, w którym możemy powiedzieć, że okej, okay, już zaczyna się rzeczywiście w tym momencie naprawdę nowa generacja z, z nową jakością. Dziękuję Ci Piotrze. Jak zawsze. Do, do pewnych tytułów jeszcze wrócimy, bo to były takie wiesz, pierwsze wrażenia moje, na przykład z Battlefronta, czy z, kluki, z Tomb Raider. W międzyczasie mam nadzieję, że, że znajdziesz chwilkę, żeby się też z tymi tytułami zapoznać. Więc Taki mam plan. Będziemy mogli się wymienić wrażeniami. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom. Ja również dziękuję e, naszym, dziękuję naszym słuchaczom. Tak. E, żeby pamiętać, że paść na grupę Fantasmagierii, pokomentować, tam naprawdę fajne rzeczy się dzieją. Mamy parę aktywnych użytkowników. Tomek, Rafał, Filip. Bernard <głos> i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś poradzał mi tam ostatnio nawet z, z takich polecanych rzeczy, akad zapomniałem te wspomnieć jak rozmawialiśmy o science fiction, coś tak uniosłem o tym, że nie, nie jeszcze nie skolonizowaliśmy prawda naszych Marsa w ogóle, czy cokolwiek, to Expans. Zainteresujcie się, się serialem to tylko tyle, że The Expans na, na, na Sci-Fi channel. No, jeszcze raz dzięki. Pamiętajcie www.fantazmagier.net do usłyszenia. Cześć, cześć. cześć. Hej.